Witajcie w dziesiątym odcinku podcastu Złoty Tron. Przed Wami Zigi, Szwagier i Wincent. Witamy Was po wakacjach. Mamy nadzieję, że wszyscy wypoczęli, tak jak my. Tak? Co, niektórzy wypoczęli, to wypoczęli. <grym> no, <grym> nie mogę narzekać. Siłą <grym> rzeczy przez to, że mieliśmy urlopy w ostatnim okresie, to na naszym warsztacie działo się... Zdecydowanie mniej, ale mimo wszystko zaprezentujmy to, co się udało zrobić. Zacznijmy od Vincenta. Um, jestem w trakcie kończenia dwóch Terminatorów w, w zbrojach Tartaros. Sierżanta i gościa ze Special Weapon. daję mu Plasma Blaster. E, to jest ta taka dwu, dwururka plazmowa z herezji, którą nie wiem, czy w lojaliści mogą używać czy nie w tej. W, w Ale do 40 czy o 30? O 40 mówię, bo tak. lojaliści dostali osobne zasady do Katafrakty i do Tartaros, z tego co pamiętam. Więc może Jeżeli to też. było w pudełku. Jest, no bo to tak, jest z No to pewnie tak. To jest, to jest taka lepsza, lepszy plazma gun. Tyle. Podejrzewam, y -hmm. że w 40 ma więcej strzałów może, y -hmm. że ma rapid tam cztery, musiałbym jednak się zamykać, bo tam były zasady lepsze. Mniej, ma mniej, podejrzewam, że w, w 30 ma tak, że ma więcej strzałów, a ma krótszy zasięg. Także w 40 podejrzewam, że podobnie w podobną rzecz poszli. Eee, są skończeni tak w tym momencie na 80%, więc myślę, że jak dzisiaj po podcaście wrócę do domu, to ich już zdążę Zakończysz. odpicować. I żebyście mogli zobaczyć efekty mojej pracy. Zigi. Hmm, Jak już wspomniałem w krótkim vlogu na, na swoim kanale, <coughs> u mnie niewiele się działo, ponieważ większość mam rzeczy opakowanych. Jedyna rzecz, nad którą pracuję to są kolesie ludziki z Bodbola. bo to sobie zostawiłem. Zmontowałem sobie Gorka Nota i Morkanota i trzech Mega których kupiłem sobie w sklepie Stagraf, tak żeby pomalować ich wszystkich razem, no bo to jakaś tam militarna jednostka, żeby wszystkich razem i aerografem sobie tam ciknąć. Ale niestety poszli do pudełka. Pudełko zaklejone z pieczęcią. Koniec. Idzie do garażu i czeka na przeprowadzkę. Natomiast zostawiłem sobie te farby, które są potrzebne według instrukcji w podręczniku do plotballa, który przed Pędzelki i figurki ludzi, bo orków ma pomalowany już od jakiegoś czasu. Od razu. Czyli robisz z tymi ludźmi z Blabola to samo co z orkami, według instrukcji z GW. Według paintball paint numbers tak zwane. Do... Tak jak Ci obiecałem, jak będziesz to. miał pomalowanych, przychodzę na naukę Blabola. Dokładnie, eee, więc maluję ich po prostu po kolei, wzi wzi wzi wzi wziąłem sobie o dziwo, przy to jest dziwne hmm. dla gracza orkowego, nie maluję hordą, tylko wziąłem sobie dwóch i na przykład ich dopicowuję. I chyba, że mi się znudzi na przykład malowanie już tych szczegółów na chwilę obecną, to biorę kolejnego, ale ogólnie raczej robię tak, że biorę dwóch, odpicowuję, tak robię też orków. po dwóch na raz, to jest akurat tak fajnie, jest 12, dwunastu, więc tak sześć razy trzeba to obrócić. No więc dwóch mam prawie skończonych, możliwe też, że zanim wypuścimy odcinek, tu gdzieś pojawi się zdjęcie tych dwóch ludków skończonych, albo w jakim są stanie. Tak, tutaj. Zróbmy jak... Pa, Ta pa <laughs> Tak, gdzieś się pojawi po prostu obrazek z figurkami gotowymi. No i też pokażę Wam jak spartańsko wygląda moje stentum malowania w tym momencie. Jeśli ktoś nie oglądał poprzednich odcinków albo widać Zigiego, Ziggy się przeprowadza na dosyć dużą skalę, bo przeprowadza cały dom nie... do całego drugiego domu, więc stąd stąd problemy z hobby u niego. Znaczy, <śmiech> jeżeli widzieliście na kanale jakieś Battle Reporty czy inne filmy nagrywane w jego Man to w samym Man jest bardzo dużo rzeczy do przeniesienia, a wyobraźcie sobie, że jeszcze trzy kondygnacje, także yy, jak, jak coś pomożemy z noszeniem moich no. samych rzeczy, tak moich samych rzeczy, tak jak przeprowadzając się, tak, dygresja ma tak? przeprowadzając się z Anglii yy, moja żona powiedziała, dobra słuchaj chcemy mieć dziecko, wracamy do domu, bo tam są babcia jedna, druga, I wszyscy możemy się zająć mówię, hm, okej, okay, możemy się przeprowadzić następnego nie byłem spakowany bo taki jestem, że jak ktoś da zadanie to od razu je wykonuje wyglądało to tak, dwie walizki ciuchów jedna walizka na komputer i 42 pudełka hobby mniej więcej tak wygląda to teraz, tylko że pudełka są trochę większe bo więcej mogę zabrać i też mam około 40 pudełek a to z terenami, a to z figurkami pokowanymi także są dwie warstwy tego bąbelkowej folii figurki wrzucone po prostu już nawet nie w walizkach bo to i zabra. tak będziesz sklejał i tak będziesz sklejał ubytki po przeprowadzce znaczy nie, był, nie będą, bo to pudełka IKA sponsor bajka IKA, jest no tych no ale dużo ale zawsze co w Cisiu łamy, no hmm. to nie jest tragedia w terenach, tak no więc tak, no i przygotowuję się i logistycznie i właśnie przeprowadzkowo do urządzenia sobie kolejnego, kolejnej dziupli to jest dla mnie najważniejsze w tym momencie tego szupaków, to wspomniałem przed podcastem. Będziemy nagrywać wszystko w garażu, więc tam urządzam sobie centrum do nagrywania, do streamowania, czy będę urządzał do streamowania i wymyślam sobie opcję, jak będę tutaj sobie manewrował stołem do grania. Takie pytanie, masz tam ogrzewanie na zimę? Jest ogrzewanie. Jest, ogrzewanie. jest grzejnik jeden, wstawi się drugi grzejnik, jest, bo jest duża przestrzeń. Garaż ma 11 na 4 metry, więc ma 40 metrów kwadratowych garaż w ogóle. Absurd jakiś. 44. No to dokładnie, no to tak, 44. Magiczna liczba, tak? E, więc, więc to u mnie się działo, ro, nudne sprawy rachunkowe, kredytowe i tak dalej, więc to się działo u mnie. A co, co, z, co z tym możesz Też niewiele użyję pomocy naukowej w postaci smartfona, bo nie pamiętam, nie wiem z pamięci co pomalowałem. Wiem, że pomalowałem 10 modeli. Y no dosyć mało, mimo, że była dłuższa przerwa do ostatniego podcastu, ale tak jak wspominałem, wszyscy chyba, albo prawie wszyscy, nie, wszyscy mieliśmy wyjazdowy ostatnio. Wszyscy mieliśmy, mieliśmy tak. wszyscy trzej, tak. Yy, więc dwa tygodnie po prostu wypadły z hobby całkowicie, ale udało się tak. Porusznika primarisów, yy, patrzał, który to jest? To różnik jest... Primarisu to jest ten taki z wygolonymi bokami głowy. Trzyma Master tak, tak, tak, tak do góry. Z jedną taką różnicą, jedną modyfikacją, bo już bardziej komfortowo się czułem z tymi modelami Primarisu, więc zrobiłem mu ten Bolt rifle na magnesie. I ma też opcję Power sworda, bo mm -hmm. A, to już to pokazywałeś, to, że teraz pamiętam. No w zależności jak będę orientował armię, czy jego konkretnie, czy będzie towarzyszył jednostce strzelającej, czy jednostce od cross-kombatu, to zobaczymy, bo on każdemu daje benefit, bo daje przerzut tu mm, No super. więc zawsze, Czyli zawsze, w wspomnę, tak, wszystkim. Poza tym sam w sobie też nie jest zły, tak ze swoją cenę. Także tak, to, to jest porucznik, następnie to co już kiedyś wspominałem, że kompletuje coś co dawniej było komand składem w dawnym kodeksie obecnie jest z pojedynczymi jednostkami, to jest tak, kompany Champion, Pomalowany to jest Gaius Prabian z drugiej kompanii Ultramarinesów. Oprócz tego kompany weteran, ta jednostka się nazywa teraz w indeksie i kodeksie. Minimalny, minimalna liczebność dwóch, maksymalnie pięciu. Ja zrobiłem dwóch: to jest weteran Sargent i kompany weteran. Sergeant Malcius, weteran, nie pamiętam godności. Koleś. No, weteran, tak. Bardzo, bardzo, bardzo dużo opcji uzbrojenia. Dałem im tak jak było sugerowane dawniej w kodeksie, że jeden ma, sergeant ma power fist i bolter, a weteran ma plazmę co jest też na magnesach, więc w każdej chwili można pomalować inne i zmienić. Takie ogólnie jak ma co lepsiejszą jednostkę, to zawsze magnesuje. Od raczej tak, no na raczej nawet w taktykalach, jeżeli jest kolej od Special Weapon i kolej od Heavy weapon, weapon, to tak. też mają magnesy. Cieszę, kiedy dojdzie do momentu, że będzie można shoulder pady, rękę zdjąć uzbrojenie, tam będzie body glove założony i wszystko na magnesach. A to, to GI Joe zacznij, te action figures. Muszą skalę powiększyć dla Ciebie. No. Dobrze, więc dalej idąc, Kapitan Ventris z czwartej kompanii, to jest to, co już zapowiadałem w ostatnim odcinku, jak pomalowałem aptekarza Selenusa z piątej kompanii, że będzie też jeszcze jeden model i to jest na bazie Kapitana z Asalton Blackridge, tylko przód jest zmieniony na klatę z ultramarines Upgrade Pack, to jest ta klata z ultimum i Cingulum to się nazywało, mm -hmm. te pasy skurane mm -hmm. zwisające. Kto nam podpowiedział? Jeden z widzów na podstawie tak, w komentarzu. Dziękuję. Super wiedza. E, więc to jest, to jest Kapitan Ventris. Jeżeli czytaliście książki, to pewnie kojarzycie postać. Trzech Hellblasterów primarisowych z, ze startera ósmej edycji. E, zostało: no, jeden, jeden jest na warsztacie, i potem jeszcze sierżant będzie do zrobienia. E, poza tym jednego Wordberera. bo troszkę mnie wzięła nostalgia do Armagedonu, więc e, no, poskładanie z biców różnych. Kolejnego WorthBerrera z Bolterem. No i last but not least, w ramach ocieplania wizerunku Primarisów u naszego kolegi Winca, który bardzo hejtuje ich Flaw. Rozumiem, rozumiem jego pobudki, bo Flaw no, jest grubymi nićmi szyty. <śmiech> najlepszym wypadku. Primarisowymi nićmi szyty. Tak, dokładnie. <śmiech> Ale żeby oswoić go trochę z myślą, że no to, to czy nam się podoba, czy nie, to jest część uniwersum, to pomalowałem mu Nightlord'a, Lorda, Primarisa. Niektórzy z Was mogą się teraz oburzyć, że przecież chaos nie ma primarisów, ale to jest, to jest primaris, który przez pomyłkę został obudzony. Tak naprawdę, jest Night Lordem. A myślę, Spagierna że. napisał mi całą stronę flafu do niego. No, tak w skrócie: no, że, że to y, y, Belisarius Cole budził legiony y, lojalne, lojalne wobec imperatora na rozkaz Gulimana. Ale przez błąd urzędniczy, bo w Imperium ta machina jest niewydajna i tak dalej, obudzili Nightlorda. Myśleli, że to jest Ravengard, bo też blady, ciemne oczy i tak dalej. No i tam w pewnym momencie dowiedział się o swoim pochodzeniu, porzucił walkę po stronie Imperium, trafił do oka terroru. Przez co, że wokół terroru tam nie za bardzo można naprawiać zbroje i w ogóle tam korupcja chaosu i tak dalej, to staty ma jak zwykły chaos marin i można go używać jako zwykłego chaos marina w składzie chaos marinów, tylko po prostu model jest y, primarisa I tak jeszcze prywatnie powiem, że przy odrobinie szczęścia w najbliższych numerach White Dwarfa może się pojawi fotka tego modelu, bo Pomyślałeś. to wysłałem. I byli hmm. zainteresowani, to jest najważniejsze, co się odpowie tak. Bo to czasami można wysłać, nie wiem on patrzę się w mikrofon nagrywając. <głos> <głos> bo zazwyczaj patrzymy się w mikrofon nagrywając. <głos> nie tak. Bo z reguły wysyłając figurki lub wrzucając je z odpowiednimi hashtagami na Instagramie nie dostajecie żadnej odpowiedzi od Games Workshopu. W niewielu przypadkach osoby dostają odpowiedź i właśnie, że prosi, Games Workshop prosił o fotki troszeczkę lepszej jakości, ale powiedzieli, że chyba da sobie radę, tak? Tak, bo tam wysłałem, miałem kilka ujęć z różnych stron tego Primarisa, wysłałem trzy, które wydawało mi się, że najlepsza jest ostrość, światło i tak dalej i Dan, Dan Harden mm. z White Dwarfa odpisał, że no bardzo spoko, interesujące, ale czy masz taki rzut 45 stopni tak od przodu powiedzmy, nie? No i ja mu powiedziałem, że no niestety model już poszedł, bo to był prezent dla kolegi. Mogę Ci ale... go przynieść po prostu. Ale nie Nie, no, nie, nie, nie będziemy robili <śmiech> afec. Natomiast wysłałem mu fotkę faktycznie z tego ujęcia, które chciał, tylko nie do końca ostrą, taką troszkę mogłaby być ostrzejsza i odpisał, że ok, dzięki, być może nasi graficy zdołają to wykorzystać. Zobaczymy. Jak nie, przez 2-3 miesiące to zrobimy jeszcze jedną fotkę i zróbmy się. Ewentualnie. No, Także ogólnie zachęcamy Was do robienia takich rzeczy. Jeżeli pomalowaliście model naprawdę na super poziomie i... Znaczy umówmy się, on nie jest na super poziomie, ale jeżeli jesteście w miarę, no nie, ale w miarę ja też, dumni z niego dokładnie. i to jest no, coś oryginalnego, tego, tego jeszcze wcześniej nie dokładnie. było, wydaje mi się, że... Jakiś fajny kitbash macie, scratch build, jakiś ciekawy... Dokładnie, dokładnie. Bo czasami nawet malowanie w modelach, tym Reader's Models w Wildworthie, to malowanie nie jest to malowanie jest najlepsze, ale z tego te modele coś mają w sobie takiego nowego. Innego mhm. nikt inny tego nie zrobił. Zachęcam Was do wysłania. Im więcej polskich nazwisk, nam, tym lepiej. Nie? No, no, patrzę, że ostatnio duży, dosyć regularnie. Dużo polskie nazwiska cały, są. Cały czas. Chociaż, jednym, chociaż jedno nazwisko w numerze jest, to no. mi się wydaje. A jakieś 2-3 miesiące temu było chyba... <coughs> za 3, 3 lub cztery mi się wydaje. Golden Demon był ten nasz, tak? Polski. No Gordon wygrał nasz. człowiek, no tak, który z... nagaszał pomalowo. tak? Tak, Na w, tej, w tej, tej sali tronowej z, w ten wampir mu tam składa. Jakby... Rudyk, tak? Karol, Rudyk. Karol... to nie, nie był Karol Rudyk? Rudyk? Tak. Może, ale możemy, zweryfikujemy. Przykręcać, zweryfikujemy. możemy przekręcać e, imię, ale wygooglujecie sobie na pewno tą pracę. Tak. Nagarz siedzi na tronie, a przed nim wampir tak w geście chyba poddaństwa podaje jakby swój miecz. Tam, No. Także trochę się działo, nie u wszystkich, ale Michał zawsze szwagier Nadrabia naszą tutaj, nasze zaległości i produktywność. <grymne> Staram się. Aha, no jeszcze na warsztacie, bo no robię właśnie, porucznika nie tylko zwykłego, ponieważ w kodeksie nowym pojawiła się jednostka po prostu lieutenant, nie primaris lieutenant, mm -hmm. który daje dokładnie to samo, tylko ma staty zwykłego marina. Mm -hmm. Jest pewnie tańszy przez to. Tak, jest tańszy. Więc porucznika z chainswordem i bolterem, bez, bez jakichś tam eksperymentów przesadnych, oczywiście z magnesami. Druga rzecz na warsztacie to jest czwarty Hellblaster i trzecia rzecz to jest um, coś, co dostałem od chłopaków na Wieczorze Kawalerskim, to jest Marneus Kalgar kastowy w Terminatorce. Z Honor Guardem. Znaczy, no Honor jeszcze na razie znaczy, nie ma, są, Gard, w, ja są w pudełku pudełko, tak? pudełko, pudełko jest Marneus Kalgar and Honor Guard. Jest to epickim w bardzo przyjemnie mi się go maluje i to bardzo, bardzo dużo się dzieje na nim. Zrobiłem coś, czego od jakiegoś czasu już nie robię tak naprawdę, bo od nie wiem roku powiedzmy, maluję modele raczej w jednej części sklejone, natomiast jego musiałem jednak zrobić w dwóch częściach od pasa w dół z podstawką i od pasa w górę cały ten płaszcz tutaj amunicja idąca do, do, do, do stormbolderów to, to już było za dużo, żeby się tam dostać pędzlem Ciężki dostęp do hmm, tego? Tak, tak, pomalowałem cały dół plus pelerynę od środka i od zewnątrz od razu i w momencie, jak to już było pomalowane, tego go sklejemy do kupy i została mi praktycznie góra do zrobienia. Czyli do przodu. Do przodu. No, to wszystko jak na razie warsztatów. z warsztatów, przechodzimy do następnej sekcji. Przed nami najnowsze dwa a czyli znaczy jeden, ale w dwóch kopiach, żebyśmy wiedzieli, co, o czym on mówimy. On też ma swojego, tylko nie wziął. Tak, tak. Dostałem w prezencie, trwa brak, brak kompetencji i zaufania. To super, super, super, super, super. <laughs> w każdym razie przejdziemy sobie teraz przez nowości, które wyszły w ostatnim czasie, a będzie ich jeszcze więcej i jest bardzo dużo nowości ostatnio. Jak sami wiecie, Games Workshop obiecało, że pokryje większość frakcji, jeśli nie wszystkie, kodeksami do, no, do, do końca 2018 roku, więc wychodzi na to, tak że... Także? Jest 2017 przecież Karol. Mm -hmm. Do końca 2017 roku, więc wychodzi na to, że będą dwa kodeksy. Już są, są liki, że będą po dwa kodeksy na miesiąc. No. Następne teks... są Grey Nights w kolejce i DevGuard. Tak. A oni już nie wyszli? No, Grey Grey nie, i wyszli. Grey nie nie nie wyszli? A, w Chaos i Grey Nights. Następny jest DevGuard i coś tam. I Mechanicum. Mechanicum. No i tak do końca roku nam będą deksy sprzedawać. Czekam na orki. <głos> Cieszę się, że już nie musisz używać kodeksu czwartej edycji, bo przez kilka ładnych lat musiałeś. <głos> nie jeszcze był Łagazgól. Tam no... Który był z... bardzo fajnym kodeksem, który był na rynku, czy znaczy był w zasadach przez rok, półtora i później został. A... No i tak, i tak lepiej niż moje Traitor Legions, które miałem chyba 5 miesięcy. <głos> <głos> no dobra, lecimy od najważniejszego newsa, którego pozwolimy omówić szwagrowi, czyli. Kodeks, Space, Kodeks Marines. Space Marinesów Po omówieniu White sobie do niego wrócimy i omówimy tak pokrótce, co się najważniejszego zmieniło. Kodeksowi to, towarzyszyły modele, jak zawsze to jest. I karty jeszcze, ale tak. No, karty to jest... No, bardzo ważny element gry. Okay. Bez kart. No. A czy jeżeli chodzi o te takie peryfernalia do grania, to uważam, że poza kostkami to karty to jest jedno z fajniejszych jakby Ułatwień Łatwiej no, nie a, musisz, nie a, musisz no, zachowywać to w kodeksie, tak? tak. Szutecz. Słuchajcie, mamy nowego Dreadnota, który no już od jakiegoś czasu był prezentowany w przeciekach 2 i na Robocop Zobaczcie, jak miliki. wyglądał Robocop 2. Mi się podoba. Mi się podoba, jest całkiem, całkiem przyjemnie wyglądający. Widać odwołania do starego boxnota klasycznego. Tą górę sarkofagu widać tak, boczne, boczne panele i tak dalej. Natomiast jest większy, bo primarysi też są więksi. Jest ogólnie tendencja do powiększania modeli. Może żeby było łatwiej pomalować, może żeby trzeba było więcej farbek kupić. No, jakiś marketing. Podejrzewam, że po pierwsze stary Dreadnought od ilu lat jest stary no, Dreadnought? Od trzeciej edycji. To po pierwsze. Po drugie technologia poszła naprzód Games Workshop może zrobić dużo lepsze modele i to jest dużo lepszy model. On ma na przykład otwierany ten przód, ten przedni Jak, panel jakowski, Tak. Może, może otworzyć i wtedy widać cały sarkofag Dreadnoughtowy w środku. No Przede wszystkim posunęli model do przodu, czy komuś się podoba, jak on wygląda, czy nie. Na pewno technologicznie są dużo bardziej zaawansowanym modelem, po prostu technologia jaka była użyta pewnie w nim, no bo oczywiście jest 3D design i tak dalej, zapokrętowane w Czyli znaczy Jest, jest zadowalająco pokraczny, tak? Wszystkie drewnoty są pokraczne, może poza konceptorem. No sam koncept drewnota jest konserty, pokra po, pokraczny. No, ciężko będzie nawet w nam rzeczywistości stworzyć maszyny, które będą na dwóch nogach kroczyły tak jak człowiek, bo nie mają środka balansu, który będzie im to... Więc muszą być te maszyny po prostu pokraczne, ale... Moim zdaniem wygląda realistycznie na tyle, żeby... Nie wiem, pasuje wiecie... do klimatu Space Marine. Dokładnie. I pasuje do tego, że, że ja lubię takie technologiczne rzeczy, więc jak oglądałem e, rzeczy, które są... Japonia ze Stanami faktycznie teraz robią sobie walki robotów, nie wiem czy słyszeliście. Mm -hmm, tak, I zbudowali tak. sobie dwa modele, które będą są no, walczyły. Więc wygląda mniej więcej tak, po prostu. Mają krótsze rączki i te działka mają przyklejone. Trochę bardziej jak z Battletech, tak, mm -hmm. z BattleTech Macquarium. I to tak wygląda jak... I właśnie to jest, to jest dla mnie główny problem z całą linią primarisową, okay. że yy, te modele zaczynają wyglądać po prostu dla mnie, jako generic science fiction space warriors i zatracają trochę, zatracają trochę ten taki klimat tego średniowiecza, ale w kosmosie. No ale to jest moje osobiste tam zdanie na ten temat. Sam model kosztuje ile? 200 zł? 1 tak. milion dolarz. 200 złotych co? według Sam Goins Forb oczywiście w swoich lokalnych sklepach znajdziecie go troszeczkę taniej. A jeśli sprzedawca Was lubi to jeszcze taniej. Przechodzimy dalej. Agresorzy. Dalej mamy agresorów to zbroja Gravis, którą znamy już z kapitana ze startera 8 edycji. I z, e... ze skoczków? Skoczkowie też mają? Skoczkowie, Skoczkowie też mają jakąś tam odmianę Gravis, ale To jest jeszcze, jeszcze co innego do skoczków. Za chwilkę dojdziemy. No to jest... Można uznać za odpowiednich terminatorów, tak? Mm -hmm. Nowszych, bo mają, mają lepszą zbroję, mają wyrzutnie rakiet na plecach, jak terminatory. Powerfisty, podwyższony pod, pod Fistami, dużo różnych opcji uzbrojenia. Do pięciu czy sześciu opcji na dągi. Tak, to jest, no, no, Widocznie w, nie mieli gdzie tych ozdób powiesić, więc powiesili sobie w kroczu. Moim no. zdaniem w ogóle te modele wyglądają super. Wyglądają wystarczająco na przepakowane. Takie powinny być. To są mini centuriony. Tak, tak, tak. Wiesz co wyglądają? Uważam, że lepiej od centurionów. I coś, co mi się nie podobało w starych terminatorach, jak mieli wyrzutnie raki, to, to takie wielkie skrzynki. Zawsze uważałem, że to fajnie by wyglądało, tak jak to zrobili tu, czy jak to zrobili u tych scarab Cold Terminator to 40. Że to są też takie. Yy, yy, zasobniki potem trzy rakiety, mhm. albo jakby mieli takie coś, na przykład jedno, jak ma, jak ma ten nowy trend, taki yy, obrotówkę z tak, taką obrotówkę z rakiet, po prostu jedną gdzieś tam na ramieniu, tak jak Predator miał w filmie, czy coś takiego, niż takie dwie wielkie skrzynie, które wiesz, w, ża w żadne drzwi by gość mi nie wszedł. Nie? Znaczy, że to jest Terminator, on, on wchodzi z drzwiami. <laughs> Przewraca ścianę i wchodzi. Tak, ta, ta. ale wiesz, no, ja podejrzewam, że szarżowanie yy, Czegoś z zasobnikiem z eksplodującymi rzeczami Wasze, jest, średnio... Zapalnik jest, tak. <głos> jest średnio optymalny. Nie, ogólnie tak. To wygląda dużo lepiej niż ten zasobnik stary. Tym bardziej, że zawsze miałem wrażenie, że ten zasobnik, może dlatego, że mi się urywały przy modelach, że on po prostu odpadnie przy pierwszym wystrzeleniu Odrzut po prostu, tak? Albo pociągnie znaczy, no, tego gościa do tyłu. Nie wiesz, nie, nie próbujmy fizyki do czterdziestki w jakikolwiek hmm. sposób tam. Dlaczego nie? Bo od zawsze 40 robi z fizyki dziwkę. <głos> <głos> po prostu. To fakt. No i przykład no. tego, właśnie mamy <laughs> Space Marine Primaris Repulsor, tak. czyli czołg e, dla e, Space Primarisów. Słuchajcie, no jest, jest, jest bardzo obwieszony wszelkiego rodzaju uzbrojeniem, skrzynkami, różnymi zasobnikami, e, najróżniejszymi. E, te cewki grawitacyjne e, przypominają trochę Landspeeder, co jest bardzo fajnym elementem tak. wiążącym. E, też e, fajna rzecz. E, zauważcie, że tu, gdzie jest boczny włas e, do tego czołgu, nie ma tych cewek, bo jak to działa? Jest opisane we Flawie, że to nie jest taka technologia antygrawitacyjna, jak na przykład elfy mają, czyli eldarzy z gracją, że tam unosi się ładnie i tak dalej. To jest po prostu, one są zajebiście mocne, te cewki, że miażdżą wszystko, co jest pod spodem. Więc, żeby mogli wysiąść ci marini i jak się któryś potknie, noga mu ucieknie, żeby nie została zmiażdżona błyskawicznie, mm. to tutaj tych celów... Tak było gdzieś wypalić, tak. tak, generalnie jeżeli na przykład, nie wiem, leży jakiś tam Fire Warrior Tau i ten czołg przeleci nad nim, to będzie... Pff, pff, znaczy, ma, wy, pozostań, ma to nie? wypchnąć w górę ciężar czołgu tak, po prostu. Tak. I utrzymać go na jakiejś tam wysokości. Tak, więc no, to jest yy, Space marinowa odmiana technologii antygrafytacyjnej. Mm. No, także, także całkiem, całkiem spokojnie. Ten model kosztuje... Będziesz sobie kupował ten model? Do, docelowo na pewno. No bo będę chciał primarisów czegoś wywozić. Nie zapominaj o cenę. 250 zł za ten 250. model. Ale to jest prawie, że wielkości Landraidera, z tego co widziałem, to jest, jest będzie... troszeczkę mniejsze tak, chyba. Tam. A Raider 220 teraz, obecnie? Wiesz co, nie wiem, ja kupowałem Land Raidera swojego w takim dużym boksie, no. gdzie było tam jeszcze więcej modeli, więc jakby wydaje się, że Raider Koło może tak być. 600-400 zł Land Raider parę lat. Chyba tam. 220 zł. więc mamy dredzia za 200, agresorów za 150 i repulsor za 250, czyli na razie to jest jedyny transport, który może wodzić primalizm. No i jest to połączenie Rhinosa, Predatora Predatora i, i... no wszystkie i, no i lanka, no. Fajna, fajna jest sprawa taka, że nie zrobili Rainosa, ale większego, albo zrobimy im Land ale większego. Natomiast yy, długo się zastanawiałem, co mi się w tym modelu nie podoba, i. Yy, Bo musicie coś nie podoba. Wiesz, co stary, w, w połowie modeli, które mam, coś mi się nie podoba i to zmienia zwyczajnie. Mm -hmm. yy, w tym chodzi, zresztą gadałem o tym ze Szwagrem. W tym chodzi o to, że on jest po prostu, wygląda jakby go ork projektował. Jest giwera na giwerze, jest giwera na giwerze i y, szwagier słusznie ujął, że no ale na przykład gwardzi, y, tych gwardzistów czołgi też mają od cholery tych wszystkich wiesz, tak, na sponsonach, tylko, nie. że tutaj jest wszystko skumulowane z przodu i jak się z boku patrzy na ten czołg, to każda ta armatka jest hmm. praktycznie na jednej wysokości, to wygląda jak je zażwiesz. Myślę, że jakby troszeczkę na bokach je porozrzucali, czy coś takiego, tak, to tak. by to wyglądało... Nie ja wiem, że Warhammer ale, jest przesadzony przez tą stronę. Czy, czy ty widzisz gdzieś celownik, oni muszą po prostu jak jedną strzelę, to resztę też trafię. Ale wiecie co, tak właśnie. Albo jakby jest... zrobili tą lufę główną, naprawdę tak jak w czołgu, że ona hmm. jest praktycznie do połowy tak. do połowy kadłuba, to by to wyglądało jak latający czołg. Możesz się przerobić przecież. No, no nie, przecież. no, oczywiście, wiesz. Jakbym, jeżeli bym grał z Space Marinami, miałbym ten model, to tak, na pewno bym wiesz, wyciął albo pozamykał połowę tych wyrzutni grana i tak dalej. Wiem, nie przykleił. pozamykałbym po prostu, bo wiesz, one dla zasad są, tak? Natomiast wizualnie, żeby to nie było takie wiesz, no za dużo. Ale żeby wiecie, to tak było. właśnie pomyślałem, jak że jakby to Ork projektował, to byłby flafowy mindfuck, jakby się okazało, że na przykład Brodaksi spiknęli się, czy, którzy współpracują mm. normalnie z, z, z ludźmi czy tam jakimiś mm. gwardzistami. Faktycznie są tam zakróciwka i dane, gdzieś i projektują pojazdy, bo wiedzą, że jak orki uwierzą, że to ma działać, to będzie działać i projektują swoje prymarii, są wszystkie pojazdy. Wiesz co, mnie ciekawi, czy jak wyjdzie deks to nie wrócą z tym looted wagon, że masz, tak jak kiedyś była zasada, że bierzesz model jakiś inny, orczysz go, dajesz mu Ballistic Skill 2 i on działa na podobnych zasadach jak w armii oryginalnej. Czy no w ostatnich z tego co pamiętam, Looted wagon, nie grałem nim już dawno, miał swoje zasady, i po prostu brałeś. Tak, tak, tak, tak, tak, swoje narzucone. Nie było tak, że bierzesz na przykład sobie Primary repulsor i robisz go looted. Mm -hmm. Nie było tak. Ale um, wiem, że tam w którejś poprzedniej edycji tego tak było. Nie? Może, a to w tych starszych, starszy, starszy, bardziej no. zabawnych edycjach. Mam nadzieję, że looted wagon przede wszystkim wróci do kodeksu, bo powinien tam być e, i że będzie z nową edycją. E, no. 250 zł za repulsora. Weźmy dalej, mamy Intercessorów. Intercesorów tak, i Heblasteru to są wieloczęściowe zestawy, czyli można je. Ich, ten nie, nie, to są I dwa i one. One. Można ich złożyć na więcej sposobów niż te modele z podstawki do ósmej edycji. A, okay, dobra. No i też od razu dostali więcej opcji. Analogicznie w obu przypadkach mamy tą broń podstawową, którą mają, czyli w przypadku intercesorów to jest Super bol bolter, <laughs> Bolt rifle, tak, karabin bolterowy. W przypadku tych Hellblasterów to jest Plasma Rifle. Plasma Incinerator. No Incinerator, whatever. I każdy, każdy z nich można wziąć w trzech wersjach. Jedna wersja to jest ta domyślna, tak? Czyli taka jak wersja jest super. w Indeksie. Jest wersja, która ma Heavy 1, ale większy zasięg. Mhm. I jest wersja, która ma Assault 2, mniejszy zasięg. Czyli się od tego, czy będziemy chcieli nimi stać i żeby byli w miarę zrównoważeni. Czy chcemy nimi stać w ogóle w miejscu tylko i wtedy heavy i mają większy zasięg, czy chcemy, no, jakby na przykład kampili na obiektywie, tak? Czy chcemy, żeby oni szli do przodu i wtedy bierzemy wersję SOA? A jeszcze tak. powiedz, że mają granatnik. To jest tak, to jest, to jest, to jest praktycznie tutaj. dla intercesorów ja, ja. jedyna możliwość wzięcia, wzięcia broni cięższej, jakby bardziej rażącej niż te polterii to jest wyrzutnik granatu. No, granatnik, tak, granatnik podczepiany pod ten karabin. Granatnik działa tak, że po prostu zwiększa zasięg granatów, frag i krak. Czyli jak na można rzucić na 8 cali? tak? To, to podwyższa im do 16. 16. chyba. Okay. I żeby nie było, te mi się podobają, bo ci wyglądają jak Space Marine. No. Yy, także tak, można, można wziąć granatnik i jeszcze dołożyli taką opcję, której wcześniej nie było, że sierżant intercesor, intercesorów może wziąć power sword i analogicznie sierżant yy, hellblasterów. Także nie, nie jest to jakaś wielka zmiana monumentalna, ale miło, że dali więcej opcji, można na więcej opcji sobie złożyć te oddziały. i w w troszkę innych rolach niż do tej pory używano. Jest to fajnie, no bo... i też duża zmiana, o tym powiem więcej, przy się, że można brać nie, nie maksymalnie pięciu, tylko minimalnie pięciu, a maksymalnie dziesięciu intercesorów i maksymalnie dziesięciu herbasterów. Czyli od razu rośnie nam liczebność takiego bloba na obiektywie przykładowo. Pamiętajmy, że solidna. w ósmej edycji, jeżeli postawimy takich chłopaków w kowerze, to oni mają 2 plus. Saver, tak. tak bo cover daje plus jeden do sejwa, którego masz czyli ma plusy, plus. i fajnie że wypuścili te boxy bo już mam troszeczkę dosyć co odpalam facebooka i są jakieś grupy to widzę te same modele tylko w innych kolorach wiesz? Tak. te same i to Wszystko samo w dewgardzie to samo jest w mhm. dewgardzie widzisz tych samych kolesi, tylko pomalowanych innymi odcieniami mhm. także fajnie że zrobili coś mhm. że będziesz mógł gościowie jakąś inną głowę, troszeczkę inaczej ręce ułożyć. Zresztą Te modele już będą troszeczkę ciekawiej nasz, na stole ten wyglądać. Ten ciekawą pozą, że trzyma za tą rączkę mm -hmm. ten plasma incinerator, a celuje z bolt pistola, mm -hmm. albo chłopaki z granatnikiem. Widać, że oni trzymają ten bolt rifle tak, jakby chcieli strzelić z tego. Tak, żeby sobie w pachwinę wsadzić kolbę. No. No. Aby to trochę postrzymał. No wiecie, ale z drugiej strony te boksy kosztują po 175 boks każdy, a podstawcy ci kolejsi nie kosztowali tyle. No, nie. Dla... nie, no mówimy tutaj o kimś, kto już się, wiesz, dedy... chce z... dedykować swój czas i pieniądze armii primarisów, tak? Z tego co szwagier mówił, to on bardziej chce ich jako dodatek do swoich primarisów no tak. niż pół na pół do niż docelowo, nie? Umówmy się, zaczynając, jeśli ktoś by nadal chciał zacząć, to kupuje sobie box z Dark Imperium, robi z nich takich, jakich są, a tych dokupuje i robi z nich zupełnie inny oddział, tak? Mm -hmm. Zupełnie inne wyposażenie i nadal ma w cholerę bitsów, a może sobie zrobić oddziały różnie wyglądające. Dobrze, dalej idąc z tokiem nowych, nowych pudełek dla Primarisów, dla Marinesów, mamy Inceptorów, trzy sztuki w pudełku, ci Inceptorzy mają też troszkę więcej opcji pozowania niż ci z Dark Imperium. I mają też nową broń, to jest plazma. Jaką nazwę Game Source by myśli? Plasma Exterminators. Plazma Exterminators. Zamiast tych bolterów ciężkich, mają eksterminatory plazmowe. Jest też opcja, w, jakby w trzech pozycjach, złożenia tej osłony, którą mają. Bo oni oprócz tego, że mają hełm od zbroi Gravis, mają jeszcze ten kaptur taki. I z tego kaptura wychodzi taka. Blast Shield. Blast Shield, tak? Na czas wchodzenia w atmosferę, żeby spalanie tak odbywało się na tym poziomie, a nie na twarzy. No tak. Więc można zrobić całkowicie ten blastszyl zamknięty, tak do połowy otwarty, albo całkowicie schowany za ten kaptur. Co też jest jakimś tam urozmaiceniem. I moje ulubieńce. Yy, tak, riverzy. No tutaj... Znaczy tak, modele mi się podobają, ale yy, dwa, dwa ale, które do nich mam. Pierwsze, że to pudełko, które teraz zostało wypuszczone, zwróci uwagę, że hełmy są tak naprawdę pół hełmami. Nie wiem, nie wiem, ile jest głów do wyboru w pudełku yy, tak naprawdę. A przepraszam, the kit also includes ten fully enclosed hełm, czyli w takim razie jest chyba... 20? Co najmniej, co najmniej 15, 20, tak, 20, 20 opcji głów, bo mamy te pół hełmy, że jest czaszka powiedzmy poniżej poziomu oczu, a dalej mm -hmm. głowa goła. Albo mamy helmy całkiem zamknięte, które bardziej mi się podobają To są te, które były w tym pudełku, co, co były trzy sztuki reverse'ów. No i opcje uzbrojenia. Mamy boltery. Te boltery bardzo łatwo zrobić ze starych, klasycznych bolterów Marinów. Wystarczy tą rączkę z przodu doczepić, ewentualnie tutaj troszkę inaczej pomalować w środku. Mm -hmm. Mamy, ciekawy dodatek, pistoleciki z hakiem, liną Jak i hakiem. Się... Pokonują, pokonują pionowe przeszkody do iluś tam cali tak jakby ich nie było, że nie liczy się to do ruchu praktycznie. Czyli mogą Wam się wrypać na pierwsze czy drugie piętro, jeżeli są dostatecznie blisko, nie, nie zużywając ruchu swojego. Lisk spadochrony tak. mają, co tak, i zeskakiwać. Tak, mają gra w szuc, co po prostu hmm. daje im deep, deep strike. Strike, no. No, że można, można im co Myślę, że jak będę składał moich rewersów, mam jedno pudełko, a za chwilę będę miał drugie pudełko, już mam opłacone w FLGS-ie. FLG pudełko tych trzech easy to build rewersów, to dam im te gra szuty. To jest po prostu kwestia do robienia skrzydełek na plecaku. Tak Takie plakietki czy te paseczki Coś, no, coś takiego tak, jak hamulce aerodynamiczne u inceptorów. Mhm. W każdym razie Deep Strike się przydaje, bo wydaje mi się, że główną rolą tych chłopaków to jest to, że oni mogą jakby... Wyłączyć Overwatch w jednostce, którą sobie wybiorą przeciwnika. Ja więc... czy możemy ją zaszarżować? Czy będzie w iluś jest, celach, nie, to, to, nie? Jest, to jest chyba granat hmm. jakiś. Aha. Czyli może być w żeby trafić. może być w iluś, salach, żeby, no, być iluś salach, skalach, żeby tak. tak. Więc y, wydaje mi się, że to, no, no, najlepsza rola dla nich to będzie jako taka asysta dla jakiejś jednostki tak? Że oni wyłączają Overwatch, a potem tam ta jednostka szarżuje nie bojąc się o to, że zostanie wystrzelona. Od razu odpowiedź. Ci mogą szarżować nie widząc przeciwnika, bo tak jest dziwnie w zasadach. Mm -hmm. Przeciwnik, nawet jak im się granat nie uda, wystrzeli overwatch, którego już nie będzie miał. Albo się granat uda, albo przeciwnik wystrzeli overwatch i wasza druga jest na skarb. Overwatch, overwatch, overwatch strzelasz tyle ile możesz, no. dopóki, nie, dopóki nie, jesteś, nie zostaniesz związany. Tak, nie no, no dobrze, nie dobrze no, ale, ale jeśli no, zaszarżują no. i granat im nie wyjdzie, to przeciwnik nie będzie mógł w nich strzelić, oni wtedy doszarżują jednego gostka. Już nie wydaje mi się, że granat może rzucić ten jakby negujący overwatch bez szarżowania. Aha, okej, okay, Chyba, że tak. No to to Mogę czytanie. się mylić, nie doczytałem jeszcze, ale wydaje mi się, że tak. Okay. Dobrze, to pierwsze ale to było z chałomami, drugie ale to jest... No niestety, jak coś się zobaczy w internecie, to już nie można tego zobaczyć. Ktoś pomalował Riversa w taki sposób, że ma gołe e, piszczele, ma, ma, gołe piszczele, ma y, buty kroksy i ma hawajskie krótkie gacie. No troszkę, troszkę tak, troszkę to... Robi może takie wrażenie. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć to zdjęcie. Także reasumując, jeszcze Inceptorzy 50, 150 zł, a Primest reversi 175 za pięciu kolesi z cenami 15, jeśli nie 20, typami tworzą czaszki. Dobrze, dalej jeszcze kolejne modele dla primarisów. Coś, co było już oczywiste w zeszłym miesiącu, kiedy wyszedł yy, Librarian i, i kto... I kapitan. Librarian i kapitan primarisowy. Jeszcze że... wyszedł, przepraszam, że ci się wetnę, yy, Niezbyt taki pokazywany w necie. Wyszedł też taki kapitan. Limitowany. Yy, limitowany z, y, w takim, takiej klasycznej heroic pose, że ma pistolet plazmowy i Powerfista. Albo odwrotnie. No, Jak już tak. Ale, ale albo też odwrotnie do i y, uważam, że wygląda dużo fajniej niż ten kapitan, który wyszedł z tymi wszystkimi ozdobami na hełmie, mhm. z monoklem i piropuszem. Dobrze, <śmiech> więc tak jak <śmiech> mówiłem, kiedy weszły, wyszły tamte modele bohaterów primarisowych, to już na kalkomaniach było napisane i były wydrukowane kalkomanie dla ich dwóch, czyli kapitana i librariana, i dla czaplena i dla aptekarza, <śmiech> więc było jasne, że jakoś niedługo się pojawią. Mamy więc czaplena, ciekawy model, ciekawy pomysł, że ma kaptur, taką z, z takiej znoszonej skóry można powiedzieć, tą szatę z kapturem. Bo to jest taki ciemny brąz, z tego co mm -hmm. widzę. Tak, to w, niż w, tarzty. Tarzty. Tak, niż tak, tak. <coughs> także, także całkiem nieźle to wygląda. I ma rodow of Torment, którą ukradł Fabulousowi Bailowi. No wygląda jest, identycznie. No, tak, no to jest kolejna odmiana Kroziusa. Krozius tak? Arcanum. Skull tipped. Czaszką zakończony Krozius Arcanum. Po prostu. Tak, i mamy mamy aptekarza. Aptekarz działa troszkę inaczej, jeśli chodzi o wyposażenie, bo ma dwa pistolety. Jeden pistolet do strzelania, drugi do leczenia. I ten leczący Leczenia. pistolet, ten leczący pistolet też może atakować, ma oczywiście ten minimalny zasięg, chyba 3 cale, ale większe przebicie pancerza, z tego co pamiętam i wyszło jeszcze pudełko, coś co mnie zainteresuje prawdopodobnie kiedyś. Upgrade'ów. Upgrade'y do Primaris'ów, konkretnie dla chapter'u Ultramaris'ów, mhm. ale na dzień dzisiejszy nie planuję tego sobie zdobywać, ponieważ na dzień dzisiejszy kleić będę tylko modele z podstawki 8 edycji, gdzie można by było użyć tych upgradeów, ale dużo roboty. Lepiej tak, lepiej by one działały, gdybym kupił któreś z tych pudełek z dziesięcioma chłopakami, które teraz wyczynę. Może kiedyś yy, za coś takiego się wezmę. Na razie zadowolę się kalkomaniami. No i ceny jeszcze e, czapłem 115. A po taka, taka 115, to jest, 15, to to jest, za, igłę, jeden za jeden model, jeden model tyle Dokładnie. Sok, sok. 115. I to jeszcze, tak jak, tak jak ostatnio gadaliśmy, jakby jeszcze to był jeden model, który ma 150 opcji, tak jak był ten Commander, Commander kiedyś. A tutaj czy na stałowy komandor. Tak, Tak, ktoś, ale tu mamy, tu mamy, nie wiem, można pistolet wymienić, może główkę wymienić, jakieś takie pierdółki, tak? Bo oczywiście Stetycznie. nie mówimy o opcjach, które może mieć sam model, bo chyba sam model w sensie w, w zasadach no, ma więcej. Nie? Nie, nie, nie za, nie za nie dużo. dużo mają tych opcji. Nie Co za dużo. Primarisowe w ogóle um, idą, idą w taką stronę, już nie pamiętam, czy tej Minus, czy czy, czy, czy, czy Olgik mówił, że idą w stronę którejś gry tej nie przypomnę sobie w tym momencie której w której w ogóle nie ma opcji uzbrojenia. Infinite. Masz być może. Kupujesz model i on jest. Kupujesz model, on ma takie, takie uzbrojenie środę, jak Infinite ma i to jest wszystko. Jest natomiast kombinować możesz strategią, ustawienie informacji i tak dalej. Natomiast wyposażenie jest. Sztywne, Ale wiecie, co to powoduje? To powoduje to, że mamy, jak w szachach, te same zasady wszyscy mają, a kombinacja jest tylko na stole myślenia i minimalizujemy w kupacie. Do, w... dobór, dobór listy nadal masz, bo możesz wziąć listę no tam, tak. z pięcioma interesesami no tak. i dziesięcioma interpretę. Wiesz, to jest posażenie mają to samo. Tak? Tylko, że to zabiera Trochę. z modelarskiej strony, na pewno. to zabiera z modelarskiej strony hobby, to, to daje jakby, wyrównuje może szansę od, od strony grania, tak, mm -hmm. natomiast zabiera ten cały fan modelarstw, bo nie możesz już sobie zrobić wnikalnego no, kolesia, tylko to co mówiłem, yy, nudzi no mnie już to, że na, każdym, na każdej facebookowej tam grupie każdy ma tych samych pięciu Plague marinesów, tych samych pięciu Primarisów, i wiesz, to znaczy, zaczyna to sejmi wyglądać to na stole, nie? To, że masz jedno uzbrojenie, to znaczy, że masz jedną pozę, to, mm. to jest jedna rzecz. Poza tym, pewien urok miałoby dla mnie, gdybym nie musiał aż tyle magnesów używać. No to tak stary, powiem. no nie musisz być też takim wyzwigowcem. Tak? No nie, no nie tak. Dobrze. Kodeks Grey również wyszedł, są się 5 zł. Razem z kodeksem dostawił mi się tylko jeden model i to wcale nie nowy, tylko już stary model Grandmaster volt Ale dostępny do, do był... osobno, nie trzeba go Dostępny osobno, tak. Do tej pory był w Triumviracie z gurimanem i Cypherem, a teraz go można kupić yy, samodzielnie. I też za, za 100 zł. Więc... Tam, tam. Już bardziej się opłaca Triumvirat chyba. I sprzedać modele albo po prostu. Znajdziecie tutaj. na mini targowisku, ludzie wyprzedają często. No ja swojego sprzedaję Witkowi za sześćdych chyba. No. Jak normalny model mamy ma, e, bohaterów? Tak, tak, bohaterów. Tak. 50-60 zł to jest tak w miarę za bohatera takiego y, klampakowego, tak? Mhm. No dobra, mamy dwa kodeksy. Mamy kodeks Grey Knightów, kodeks Space Marinów. omówię troszeczkę później, jak skończymy. Mamy kodeks Space Marinów. I teraz padło pytanie przez wielu ludzi, na no co z indeksami, które mamy? Tak? No bo teraz pojawił się kodeks. Które co, niepotrzebnie kupują sobie tam Imperium czy Dark, czy jak to zinos czy Chaos Space Marines był chyba. Czy... Imperium 1, to... Imperium 2 to były imperialne to... Index Chaos po prostu. Index Chaos. Co... Po co kupuję teraz, po co mam kupić to, skoro mam to samo w indeksie? No więc przede wszystkim z tego, co mówił GW, to co jest w kodeksach, jest to nadpisanie, udoskonalenie tych zasad, już są niektóre zmiany. I Poza tym nie wszystkie jednostki, które są w Chaos Space Marines, są, e czy inaczej. To co jest w indeksie nie wszystko jest tutaj. Tak. tak? Ponieważ... Indeksy wyszły w takim celu, żeby pokryć e, zasady dla wszystkich modeli, które były w sprzedaży. I czasami są to modele, które na przykład Imperial Space Marine, ten limitowany, który teraz za niebotyczne sumy można na Allegro znaleźć, e, ma swoje zasady w indeksie, ale w kodeksie już nie. On będzie miał zasady w indeksie, które Tylko można używać, nadal oczywiście są legalne, ale w kodeksie go już nie ma. Przykładowo. No tak, do, dokładnie. Więc. Te książki, które kupiliście do swoich armii, którymi gracie, nie pozbywajcie się ich, bo widziałem, jak tylko wyszły kodeks, ludzie zaczęli wyprzedawać niepotrzebnie, bo nie będą mogli używać niektórych jednostek, z tych, które są w indeksach. Po chyba, że znaczy, z... skserowali, tak. może no, skserowali zobaczcie, doda... i chcą Porównajcie sobie, zdecydujcie sam. No na przykład... to są przykłady, i nawet by w ostatnim FAQ Games Workshop sprecyzował coś takiego. Bo Macie przykładowo: mamy Dreadnota, który miał swój pis w indeksie, Dreadnought Space Marinowy, i mamy Dreadnota w kodeksie. Dreadnought w indeksie mógł wziąć dwa autokanony twinowane, czyli twin autokanon w lewej ręce, twin autokanon w prawej ręce. Rifle tak zwany. Rifle, tak, tak, dokładnie. Mortis. Według Slafu to jest Mortis. On w był kiedyś dla Dark Angel'i chyba tylko. I nadal jest tylko dla Dark Angel'i. Zawsze w momencie, kiedy Dark Angel'i dostaną kodeks, to z pewnością będą mieli tego Mortisa ze wszystkimi opcjami. Ale w kodeksie Marinesów nie ma tej opcji, że mają okay. wziąć dwa okay. autokanony. I co to I może? padło pytanie do Games Workshop'u, bo Games Workshop powiedział, że jeżeli coś jest w indeksie, a nie ma tego w kodeksie, to można używać wpisu z indeksu i nadal to wystawiać. I padło pytanie, że jeżeli wpis rednota jest w indeksie i wpis rednota jest w kodeksie i wpis w kodeksie jest nowszy, więc teoretycznie on powinien obowiązywać mm -hmm. i on nie ma tej możliwości wzięcia dwóch autokanonów, czy nadal mogę wystawić dreada z dwoma autokanonami? Odpowiedź była tak, używasz wtedy po prostu data slate'u z indeksu. Więc jeżeli nawet mamy nowy data slate dla danej jednostki, który nadpisuje stary data slate, ale w starym było więcej opcji, nadal możemy używać tych więcej opcji ze starego indeksu. Nie przejmując się tym, że w kodeksie tej opcji nie ma. Ale to jest tylko informacja dla tych, którzy jeżdżą na turnieje, jakiekolwiek. A tak Przychodę, naprawdę no kwestia jest: stary, mogę bicham użyć bicham. takiego dreda, Jasne, okay, no. to używam. I Dokładnie. pamiętacie no, o najważniejszej zasadzie Games Workshopu: Have fun po prostu. Mm -hmm. Tak, kodeksy po 125 zł. Więc na pewno nam też coś powie o tym kodeksie. Teżły mm -hmm. data karty do Grey Knightów, do KS Space Marinów. Wiadomo, dalej mamy Age of Sigmar. przewijajmy. No Age ja of Sigmar wyszły po prostu model, takie uh, start collecting, start collecting tak? dla, dla demonów mm -hmm. i dla... Bisclaw i Fire Slayers. 250 no. zł i Path to Glory, czyli to jest ta... Teraz z gołą klatą. Path to Glory to jest co? Skirmisz taki, tak? Trochę większe skilmisze można rozgrywać dzięki tym zasadom, hmm, jeśli dobrze kojarzę. 100 zł za książkę, jeżeli gracie w Sigmara, na pewno już wiecie o tym, że to wyszło. Dobrze, tr... się ze śródziemia, mamy model orła, bardzo ładny zresztą, no model trolla. Te łańcuchy w oczach mi się podobają. Nie, no, nie ten chciał... motyw był w filmie. Ten motyw był w filmie w no, nie pamiętam pamiętam. Słuchajcie, jest. Black Library duży news. Jaram się bardzo na coś takiego, ponieważ wychodzi książka Arona Dymskiego, bo na coś samo w sobie jest. Wystarczający powodem, żeby się jarać. Jest to konkretnie książka Black Legion, druga część docelowo trylogii. Chociaż tam były różne perturbacje. Nie wiadomo, czy będzie z tego trylogia, czy nie zakończy się na tym tomie ponieważ GW bardzo zmienia flaw i czasami ten flaw nie do końca się musi pokrywać z tym, co pisarz miał miał, na myśli, miał, i plan. miał pomysł, żeby napisać. I Bowden powiedział, że okej, okay, nie ma problemu, on w żadnym stopniu się nie poczuwa jako nie wiem, właściciel, bo nie jest właścicielem Uniwersum 40, więc jeżeli by miał przestać pisać te książki, to nie ma żadnego problemu. Poza tym to nie jest pierwsza książka, którą musiałby zawiesić, bo pamiętam, że pisał herezyjną Książkę nightlordową, która się miała, miała być zatytułowana Nightfall o Konradzie Kerzie, ale z jakichś tam powodów ją porzucił. Ucieli. Mhm. Nie wiem, no czy... czy on coś tam mówił, że, że mu nie szło tak jak chciał, że to nie wychodziło tak jak chciał, a może po prostu komuś tam się w higher up nie podobało to, co, to, co tam dostarczał i mu albo mu zlecił jakiś inny projekt. Mhm. No Tak czy tak, Nightfall... Nie wiem, czy wróci do niej, czy już jest całkowicie u, ujajona. Sobie, możesz czekać. go spytać, możesz mu wysłać wiadomość na fejsie, możesz mu wysłać na Bolter and Chainsaw, bo on tam regularnie odpisuje hmm. ludziom. Nawet na, na jakieś drobne pytania, więc myślę, że warto... Może kiedyś. Znaczy podejrzewam, że on dostaje masę tych... Mam wrażenie, że, że ma trochę dosyć Nightlordów, że... Może bo on te też, też powiedział w którymś wywiadzie, że jakby teraz tą trylogię pisał, yy, to by ją napisał troszeczkę inaczej, bo to jest jedna z jego wcześniejszych yy, przecież prac więc też, też rozumiem, że może mieć jakieś ale, że to by poprawił, tam by coś innego zrobił I, i mam wrażenie, że tak trochę uważa, że niesłusznie to jest uznawane za jego taki jakby opus magnum czy coś takiego i może mieć taki troszeczkę, może być rezentwo w stosunku do tego, więc nie chcę mu też truć dupy o ale... No dobrze, więc... Podsumowując Black Legion, druga część trylogii, znowu spotykamy Iskandara Kajona, głównego bohatera, z którego punktu widzenia jest opisany. To jest czarny Czarnoksiężnik, niegdyś Thousand Sanów, obecnie już Czarnego Legionu. No i oczywiście Abaddon też na pewno będzie centralną postacią. Tutaj będzie skupiał kolejne siły chaosu wokół terroru, żeby dołączyły do jego nowego Czarnego Legionu. Poza tym mamy książkę o Luciuszu Wiecznym Luciuszu. i książkę nową z herezji Talarn. To nie jest nowa książka, to są zebrane, to to są zebrane opowiadania, tak? opowiadania tego samego autora, Johna e, John więc jak lubicie w, e, bitwy czołgowe, to tutaj macie... Kurty, e, na przykład. E, tak, ogólnie II wojna światowa e, niemieckich czołgistów. no to wyobraźcie sobie, że Gwardia Imperialna ściera się z Iron Warriorsami, gdzie na przykład zamiast eskadry, eskadry czołgów jest eskadra kontemptorów. Więc jest całkiem spoko. Jest całkiem spoko. Eee, przyjemnie się to czyta. No i audiobook też Johna Frencha. Eee, agent of the Throne, agent tronu. Krew i kłamstwa. No i Forge World. World. Nowy Thunderhawk, który jest brzydszy niż stary Thunderhawk, ale ciągle jest wielki. I, I drugi. <laughs> no. I nadal żywiczny, mimo że plotki były różne. Sami, no, tak. sami dolewali oliwy do ognia w którymś wideo. tam było Perfekcyjny wideo troll. był plastik, tanner, hok, no, ale nic e, się nie wyszło. Przewróćmy stronę. Tak, przejdźmy dalej. Tak. I tak, market jest taki, że trafimy z tą informacją do dwóch osób w Polsce, pewnie, która sobie będzie chciała wydać ile? tysiąc euro? Jedno tysiąc funtów? Czy tam ile kosztuje? No, nie, przesadzam to, was. 500 funtów. Kilkaset funtów, tak. To no jeden z droższych modeli, jakie możecie dostać. Proszę, są chyba tylko Tytany. Tytany i Manta. I Manta. No z wiadomości komputerowych mamy Blood Bowl 2, Legendary Edition, czyli jest takie wydanie, które ma, zawiera wszystkie armie i wszystkie dodatki, które... czy znaczy armie? Wszystkie zespoły. Wszystkie DLC, tak? Tak, wszystkie DLC, które do tej pory były. Jest to wydane tam troszeczkę, no i jeden pak po prostu kupujecie, który bardzo, warto sobie kupić, jeśli lubicie Blood Bowl. -a. Graficznie i mechanika się nie zmieniła z tego, co ja kojarzę, ale zmieniła się ewidentnie grafika w stosunku do Blood Bowl po prostu pierwszego Legendary Edition. Jest to dużo lepsze, aczkolwiek... Jeśli po prostu chcecie się nauczyć grać w Bloodball'a, to jedynka też jest całkiem fajna. Jest, dosyć, jest dużo tańsza teraz. Talizman Digital Edition, ale już ten talisman taki klasyczny. Nie czterdziestkowy. No i Warhammer 40 Sanctus Rich to jest ta turówka taka Dziwna gra dosyć. Um, Games Workshop troszeczkę robi e, dziwną rzecz, że zaczyna sprzedawać licencje wszys wszystkim, którzy. tylko może sprzedać wszystkim, którzy chcą kupić. A propos wideo gier licencji zacząłem ostatnio grać. Vincent mówił mi, że też kiedyś grał, mm. e, bo wymieniłem telefon ostatnio mm. i zainstalowałem sobie mm. Drop Assault. No, no, as za... as Takie przyjemne. Jak graliście kiedyś Star Wars Commander, to jest praktycznie to samo, tylko że w 40. Troszkę ulepszony, bo jest tam parę rzeczy, których chyba nie było. I chyba mamy... nie ma pay to win. nie można także. Znaczy, jest może... paywall, Znaczy, ja, ja grałem parę lat temu, więc. Powiem tak, coś z tym w pewnym momencie trafiłem na Paywala. Całkiem dobrze sobie radzę nie nie, nie, nie, nie, kupując nie kupując Po prostu dłużej czekam na niektóre rzeczy, tak? Puszczam budowę budynku, odstawiam telefon na przykład do jutra. I jutro jest okej, okay, tak? Dalej dalej coś tam sobie. no. Tak. <laughs> nie możemy żadnego rajdu. Okej. Okay. Zanim przejdziemy do następnej części, krótka przerwa, a w niej Warhammer 40.000 kodeks. Dobrze, słuchajcie, powiedzieliśmy sobie o kodeksach, powiemy o nich szerzej w dalszej, w dalszej części naszego podcastu. Natomiast jeszcze kilka tematów z White Warfa, które chcieliśmy omówić. Z nowości, wyszło bardzo przyjemne pudełeczko do urozmaicania modeli i figurek. Zigi zaprezentuje, po sobie takie pudełeczko kupił, czaszki, czaszki. Czaszek w pudełeczku za 75 zł, chyba cena GW cena w moim FLG 59 340 czaszek do Sygmara, do 40 30, jak ktoś chce się uprzeć i do wszelkich innych systemów bardzo fajna opcja jest taka, że część czaszek jest dwuelementowa. więc na przykład mamy czaszkę tutaj jakiegoś tam, czego mówię, Wargajstwa? Tą malutką tutaj? Yy, tak. Wydaje mi się, że to jest wargajstowa. Jakaś taka wargajstowa. Tak, jakaś taka wapieczna. To na przykład chyba pająka e, goblin, goblinów, tak mi się wydaje, yy. jakiegoś tam robaczka. No i ogólnie jest dużo fajnych elementów, które możecie wrzucić po prostu na swoje podstawki. To jest bardzo fajna rzecz. Bardzo fajna jest, opcja w... przepraszam, że yy? Cię wbijam że albo możecie tą dużą czaszkę złożyć sobie i położyć ją na podstawce, tak. że ma tam gnije czy coś takiego natomiast jeżeli chcecie sobie ubarwić yy, pojazd na przykład macie salamandry czy coś takiego i jakąś taką bardziej yy, drakoniczną czaszkę, po prostu bierzecie sam ten przód góry, tak. i przyklejacie na przykład na Landraidera czy coś takiego a ty gdzieś tam wyrzucacie albo ja też prawie. na podstawkę albo no, też coś zrobić i... do góry nogami, na, na przykład, albo wykorzystać jako korpus do jakiegoś dzika, no można bardzo wiele, yy, bardzo, wiele bardzo dużo, 80 chyba jest czaszek takich ludzko ludzkich które 80 ludzkich mają... i 80 marinowych 86 A. dokładnie i 82 okay. odpowiednio. Dobrze. No. Więc jest dużo czaszek, które mają same górną szczękę, bez żuchwy i jest tyle samo z żuchwą. To jest bardzo fajne. Jest dużo czaszek na przykład takich zombiaków, które mają pokrzywione zęby powyłamywane, dziury w oczach, jakieś narośle i tak dalej. Na przykład tutaj czaszki są takie nieczuzeny, tylko plague. Plague? Jak on się nazywa? Yy, plague Chyba, chyba Pokesmukerów. Pokesmukerów. Pokesmuker. Pokesmuker. Pokesmuker. Nie, nie, nie, nie, nie, bo to są te, to są te demony już. Bo A, okay, to dobra. są takie, no takie jedno na dużo, zombie. Jedno duże oko, dobra. I fajna rzecz jest, że jest dużo czaszek, na przykład jest dużo żuchw samych, które gdzieś możecie sobie dokleić jako trofea. Na przykład. Tak jak już wspomniany wcześniej, predator może sobie nosić gdzieś jakieś yy, trofea. No i jest dużo czaszek orkowo tyranickich, są nobowe czaszki, są krutowe czaszki nawet z tymi ich piuropuszami. Są mm -hmm. której... czaszki tału gdzieś. Taż, czaszki tał? A tak, tutaj są to są czaszki tały. Z tym takim w środku, co mają. Które, które wyglądają jak po prostu obcy normalnie, z Area 51. I dużo znowu, dużo żuchów, dużo różnych takich elementów, które możecie jako, jako fetysze takie poroz, no, porozklejać na swoich modelach, które zabiły kogoś tam. A z tego samego jakby kompletu wyszły jeszcze Creeping Vines. To są takie mm, bluszcze, Bluszcz. które możecie sobie jakiś tam rozwalony kolumn czy czy jakichś innych elementów terenu nakleić i wyszło jeszcze Barb Bracken mhm. i to są takie bardziej jakby takie poszycie w dżungli, takie listki, paprotki coś takiego, więc mamy trzy takie zestawy do, do to się nazywa Basing Materials Collection a i 225 jako zestaw kosztują mhm. okay. natomiast no się tam, przez trzy tam z się tam na myślę, bo GW nie, za, nie oszczędza Wam zestawach złotych, oszczędza Wam kliknięć. Też oszczędność. Czyli po 75 zł takie zestawy. No cóż, Games Workshop nadgania konkurencję, która wydaje takie elementy już od lat. Mhm. Ale powiem szczerze, że patrzyłem na czaszki ludzko-orkowe na internecie od jakich, jakichś filmów z Ukrainy i nie była ta jakoś taka naprawdę super, mimo że były tanie. Też się kupowałem chyba 100 czaszek, ale jakość była taka sobie. Niektóre były niedolane, mm -hmm. przy odlewach. niedolane, niedorobione. Co przy czaszkach, tak umówmy się, no nie jest aż takie super mega ważne, ale jednak ja wolałbym mieć ten, tą opcję, że to ja sobie ją przytnę, ja sobie ją przytopię zapalniczką, czy coś z nią zrobię, a nie muszę po prostu się pogodzić z tym, co mam. Więc wolę wydać troszeczkę więcej pieniędzy na te czaszki, takie idealnie wyglądające i sam sobie je poniszczyć niż lub też pomieszasz po prostu dwa zestawy, więc bardzo fajna rzecz, tam te zestawy, listki, bluszcze i tak dalej, też fajna opcja, jeśli się lubicie bawić w takie rzeczy. Vincent, no zbierasz lordów. w książkach zawsze mają jakieś czaszki na no, Bardzo mają wieszane modele czeszkami. Myślę, że Albo od zgiego odkupię, może część, których nie będzie używał, albo sobie zakupię po prostu taki zestaw i tych czaszek, których nie będę używał. Znaczy ci na całą armię jeszcze zostanę. No, albo sprzedam komuś, albo oddam komuś prezencie po prostu. Zobaczymy. Dalej chciałbym kilka nowości z Forza omówić, które wyszły, nie ma ich co prawda w Dwarfie, ale już są na stronie, bądź będą za chwilę. W, w, zostały ogłoszone na takim jakimś konwencie nie pamiętam Games Day czy coś w tym stylu mm -hmm. pierwszą rzeczą jest y, wyszedł y, Legion y, Pretor w y, Terminatorce dla Thousand Sunów, taki Legion Specific już y, można go zobaczyć gdzieś tak, nie wiem czy go dokleili czy on umknął, jest taka dioramka fajna jak y, Space Wolvesi atakują właśnie y, y, Prospero w Forge'u i on tam koło Magnusa i Arimana stoi na tych schodach takich, do których, mhm. w którą stronę biegnie raz ja ze to swojego... swojego... Warnie, nie? To... Tak, i mhm. właśnie tam jest ten model. Nie wiem, czy go dokleili teraz, czy on tam był i po prostu nikt go nie zauważył, albo każdy myślał, że to jest jakiś kitbash. Eee, dalej, wyszło coś, co m, tak naprawdę powinienem odcinek temu omówić. Eee, to jest eee, dropship dla Sisters of Silence. Ten taki, oh. co wygląda jak czerw z Duny. Eee, przy okazji Przyprawam, wyszły... weszły płynąć. Wyszły sisterki w wersji mm, z dwoma bolt pistolami. To jest jakiś alternatywny sposób... Eee... To są sisterki Moritat. No, coś nie <laughs> One się nazywają... Persecutor Squad, czy coś takiego. Eee, do Custodes wyszły Aquilon Terminators, termosy w wersji z takiej powiedzmy standardowej z power fistami i, i z jakimiś tam ganami i w wersji z miotaczami ognia i wyszedł dosyć duży model Orion Dropship yy, który wygląda trochę jak model Tau jak mam być szczery, bo ma takie obłe kształty yy, ale jakby wpisuje się w tą trochę taką też obłą i bardziej aerodynamiczną estetykę innych pojazdów Castaudes, jest dosyć duży, bo myślę, że z wielkości Takich większych tałowych latałek. Nie wiem, tego Tiger Shark, coś takiego jest, to jest taka latarka, latałka Tiger Shark, to jest taka duża. Nie taka wielka jak manta, ale mm -hmm. jak widziałem, ludzie pokazywali na różnych tamforach. No to powiedzmy, że jest nie ma, no, może z szerokości ma tak z 30 cm czy coś takiego. To jest dosyć duży. Eee, no, wiem, I wyszły jeszcze, mam listę wypisaną. Eee, też już jakiś czas temu wyszły kalkomanie do Blood Angeli, eee, bo podejrzewam, że w 2018 jakoś na początku no, u, u, umarł Alan Blight, więc, więc nie wiem, czy nie będzie opóźnienia. Wyjdzie następna książka Angelos do Heresy więc myślę, że to jest taki przedskoczek, żeby ludzie już może, może zaczęli sobie składać armię Blood Angelowe. Hmm. Właśnie, czyli nie pamiętam czy, przepraszam za problemy techniczne, czy w poprzednim odcinku mówiliśmy, jeżeli nie, na wszelki wypadek wspomnijmy, że wyszedł Gabriel Angelos z gry Dawn of War, z serii gier Dawn of War tak naprawdę, bo tam posadzujemy się we wszystkich trzech częściach. I model z Forgeworldu przedstawia jego wersję z trzeciej części gry w zbroi takiej mieszanej katafrakty Tartaros, ale przede wszystkim to jest chyba Tartaros w większości. Mm. My się z dronami z katafrakta. No, z zasady ma z bo ma większy ruch, z tego co uh -huh. pamiętam. I to jest pierwszy, pierwszy model z serii Warhammer 40 000 Character Series, czyli seria postaci. Tak jak była seria postaci do Herezji, tak teraz będzie do 40, co bardzo mnie zadowala. I na pewno co najmniej jeden z tej serii model sobie zakupię, kiedyś, się pomaluję. Blood Raven'ów, no, każdy grał w Dono i każdy zna, ja też grałem i lubię, więc może jakiś tam mały Force, nie, nawet jeden oddział, żeby wystawić, mm -hmm. Patrol Detachment, czyli jeden oddział taktykali, trupsy i HQ. jest zmiana, nie? No, model jest spoko, tak skiewścili w głowę, Twarz jest, twarz jest tak, na, po prostu do podmiany, podmiany pod można podmienić na inną głowę jakiegoś starszego. Wygląda z jak z dziadek Simpsonów po Będzie z takim. Ma, bo, ma czoło, czoło. ma wyższe niż te głowy. No. no. I ma taką, wiesz, jakbyś miał wydłużone czoło i po, położył sobie, nie wiem, jakieś zdechłe zwierzęta. <grym <grym z tego, z no jest taka, wiesz, no. czuły... taka głowa model, i takie futerko. Poza tą głową model jest spoko, natomiast głowa jest ewidentnie... Hełm. Heł, dobry... Jakikolwiek hełm, rzucie tam. Znaczy nie, no, no można, można głową głowę, żeby to było tak, jak wygląda w grze, tak? No. Po prostu siwego kolesia z jakąś tam blizną i tyle. Tych głów jest na tyle dużo w różnych... No. Głowę jakiegoś sierżanta po prostu podprowadźcie z jakiegoś innego zestawu. Na albo czaszkę, albo czaszkę. <laughs> I tak naprawdę Angelus był krypto -chapleniem. Był krypto-orkiem, bierzecie orkę, czaszkę, yy, tą, czaszkę orka. <laughs> I <z mieściu> się. <laughs> Także tak, ciekawe rzeczy nie tylko z GW, nie tylko z Citadel, ale i z Forja. Słuchajcie, pierwszy z kodeksów, które sobie umówimy dzisiaj to jest kodeks Space Marines nowy, świeży, wyszedł niedawno. Co się zmieniło w stosunku do indeksu? Zmieniło się niewiele, większość jednostek wygląda dokładnie tak samo. Zmieniło się przy primarisach, w większości, kiedy mogliśmy brać tylko 5 w oddziale, możemy wziąć od 5 do 10. W przypadku inceptorów jest to maksymalnie 6, z tego co pamiętam. Podobnie agresorzy. Mamy nowe jednostki, nowy transport, to już wszystko sobie omówiliśmy przy okazji nowych modeli. Natomiast przeszedłbym do tego, co nam daje smaczek, czyli czym się różnią poszczególne czaptery, ponieważ każdy z czapterów z pierwszego założenia, First Founding, za, ma za swoje... Za data Za tak. dobrze mi więc podpowiada. Za chwilę sobie powiemy, czym się te czaptery różnią. A więc tak, ultramarinsi swoje chapter tactics mają takie. Każdy ultramarine model dostaje plus jeden do leadershipu, co już jest, dobrze się zapowiada, bo no, moralki, rzuty, rzuty na moralkę są częste, tak? Mamy oddzielną fazę gry i mogą uciekać, więc to będzie na pewno troszkę mitygowało to uciekanie, jeżeli mamy... koleś, nie uciekać. No, uciekać w sensie znikać ze stołu. A, okej, okay, w no, tym sensie. No, dobrze. To. Dodatkowo, i co jest też dosyć ciekawe i zapowiada się dobrze. Jednostki Ultramarinsów z Ultramarins Charter Tactic mogą zrobić fallback i po tym fallbacku mogą strzelać, tylko odejmują minus jeden od rzutów tu hit. Ale po, po wycofaniu się z walki wręcz mogą oddać strzał, co przy Marinsach jest dobre. Myślę, że to się sprawdzi. Dalej, White Scars, no jak można łatwo przewidzieć, mają coś związanego z szybkim ruchem, czyli kiedy robią Advance, mają dodatkowe 2 cale ruchu do tego, co wyrzucą na kostce, a więc motory, które robią Turbo i wtedy mają 6 cali, jakby gwarantowanego ruchu, mają 8 cali tego ruchu i mogą szarżować w turze, w której zrobili fallback, czyli troszkę taki odpowiedni hit and run, tak jak mhm. mieli wcześniej. Imperial Fists y, y, ignorują cover przeciwnika, jeżeli strzelają do przeciwnika w coverze to przeciwnik nie ma bonusowego plus 1 do swojego save'a, y, a także mogą przerzucać y, tu kiedy atakują budynki. No, mistrzowie, no, mistrzowie oblęczeń, tak? Ale z drugiej strony jak często gramy przeciwko budynkom? Tak. Myślę, myślę, że fajnie by było, jakby mieli jakiś bonus do niszczenia na przykład pojazdów, albo przynajmniej tych takich super heavies, czy coś, coś takiego. No, to, że by... my nie gramy przeciwko No nie będzie nie, że na to turniejach mogą tak. się zdarzyć, chociażby Aegis jest budynkiem. Tak. Aegis. tak, ale to jest, wiesz, to sprowadza się do tego, że jedne, jedne, jedne czaptery mają takie bardziej uniwersalne te rólsy, a tu masz legend, który ma... Są dobrzy, ale tylko kontra temu. Ale zdejmuje cover, więc to jest taki generikowy no i konkretnie okay. flachowy. E, chociażby Bastion, wystarczy, że ktoś z nas z Bastion wystawi i już masz krusik. Słuchajcie, Black Tym to jest jedyny wyjątek, który nie jest chapterem z pierwszego foundingu, tylko z drugiego. E, tu mają dosyć taką ogólną tą swoją chapter taktykę, ale wydaje mi się, że użyteczną w ich przypadku. Można przerzucać nieudane szarże, distance szarże. No, w przypadku Black Templarów, jeżeli gramy black templarami, to raczej na pewno będziemy chcieli iść do przodu i asaltować, bo mamy Crusader składy, które są praktycznie do tego stworzone, chociaż Crusader skład ma taką przewagę nad Tactical składem ze zwykłego kodeksu, że na pięciu chłopaków w Crusader składzie można wziąć kombi weapon na sierżancie, special weapon i heavy weapon. Czyli tak naprawdę na pięciu chłopaków tylko dwóch ma bolter zwykły, a trzech ma coś lepszego. W przypadku taktykali na pięciu można wziąć tylko broń na sierżancie kombi i albo special, albo heavy. Mhm. Więc no, jeśli, ok, chodzi, jeśli chodzi o punkty są bardziej efektywni okay. ten No ale nie, nie, nie, nie zmienia to faktu, że głównym celem tej armii jest parcie do przodu i atakowanie i przerzuty szarży na pewno się przydadzą. Salamandrzy, no troszkę odpowiednich mastercrafted, które mieli dawniej. Można przerzucić jeden nieudany rzut to hit i jeden nieudany rzut to wound wykonany przez jednostkę salamandrów, z są czarter taktyką, za każdym razem, kiedy strzela, albo walczy. No, przerzuty zawsze w <laughs> Raven Vanguard przeciwnik, kiedy strzela do jednostek Vanguardów, jeżeli te jednostki są więcej niż 12 cali od tego przeciwnika, musi odjąć jeden tu hit, czyli, że są stealthy, ciężko ich zauważyć, ciężko ich trafić. Tak? To jak jeszcze będą w terenie? Jak w, te, w terenie, to jeszcze dodatkowo mają też plus jeden do covera. Tak? Czyli nie dojrze hita, to jeszcze kobieta. O, właśnie. Dobrze, Iron Hand, no to jest, to jest film no pain, który nie jest film no painem, bo nie ma teraz special rulesów uniwersalnych. Tak? Rzuć kostką za każdym razem, kiedy model Iron Handów tracił wunda, na szóstce ten wund jest ignorowany. Film no pain. Stary film no pain, ten taki gorszy film no pain, co no, Dokładnie tak, strata nie będziemy omawiać, bo jest ich strasznie dużo, jeden ze stratagemów na przykład za trzy Command Pointy, że możemy upgrade'ować Kapitana do Chapter Mastera i wtedy daje lepsze przerzuty jednostkom dookoła. No, najróżniejsze takie rzeczy można sobie poczytać chociażby na Warhammer Community na ten temat, jeżeli bardzo chcecie. Dużo, dużo fajnych opcji, wahają się od jednego do trzech command pointów, zazwyczaj może, mogą przynajmniej niektóre z nich odmienić bieg gry, jeżeli będą użyte w kluczowym momencie. Warlord Traity, w telegraficznym skrócie, genericowych nie będę omawiał, om omówię tylko te, które są przy konkretnych czarterach. Ultramarinsi, kiedy zużywamy command pointa, jeżeli warlord żyje i zużywamy command pointa na cokolwiek, czy to jest przerzutkości czy to jest jakiś inny stratagem rzucamy kostką na 5 plus odzyskujemy tego command pointa nice bardzo fajnie fajnie tak? no no bo to jest powiedziane, że Warlordzi z Ultramarinsów są niezrównanymi niezrówna, nie mistrzami taktyki i strategii. Jak ktoś pamięta o używaniu strategii. <sumplik> <sumplik> <sumplik> <sumplik> And they shall know no, no <grybark> <sumplik> <sumplik> White Scarish. Za każdym razem, kiedy Twój Warlord kończy ruch w od wrogiej jednostki, czyli wchodzi w kombat mhm. de facto, rzuć kościo. Na 4 plus ten unit dostaje Mortal Wunda. No to to jest troszkę taki Hammer of Wrath. Mocniejszy? Mocniejszy. Mocniejszy. Bo Mortal. Mortal Wunda, tak. No, ale fajny taki dodatek, tak? Mhm. Imperialfiści. Jednostki Imperialfistów w 6 calach od Warlorda, które mają cover, mają jeszcze dodatkowy plus 1 do save'a przeciwko atakom, które mają charakterystykę AP-1. Czyli jeżeli w 6 calach od Warlorda twoje chłopaki stoją w coverze i wróg ma AP-1, to ignorujesz te AP-1. Okej, okay. rozumiem. Dosyć, Masz pasujesz, dosyć, dosyć sytuacyjne. Wydaje mi się, ale no to też yy, na pewno będziesz odpowiednio lokował sobie armię, okay. muszę, że jeżeli wybierzesz sobie ten y, hmm. Warlord Trade. Crimson Fischi to też jest w sumie Second Founding. E, jeżeli jest co najmniej 10 wrogich modeli w 6 calach od Twojego Warlorda, kiedy on walczy w fazie walki, dodaj D3 do jego ataku do końca tej fazy. Czyli jak ma duży przeciwników dookoła siebie to po prostu więcej razy bije. To jest zwiększa. takie trochę dziwne. Obok tym jest teoretycznie budynki, tak strzelanie z odległości. Nie, jak to jest, wiesz, rozpatrzyła walka przeciwko orkom, sprzywanym no i tak dalej. Że jesteś otoczony ze wszystkich stron Stąd, okay. orki, St Tak, z Stąd flachowo, ok. Black Templarzy, twój warlord może wykonać heroic intervention, jeżeli wróg jest w 6 calach od niego, a nie w 3 calach i może się ruszyć 6 cal. Zamiast 3. Tak. Wow. <coughs> Salamandry, dodajesz jeden do siły warlorda. Po prostu. Ravengard, my enemy units cannot fire overwatch at your warlord, czyli twój warlord jest odporny na overwatcha. Zagim czyli nim idziesz, szarżujesz, wyłączasz overwatcha i szarżujesz resztą. Tak. A ponieważ jest jako teraz jako niedołączony do oddziału, bardzo fajna rzecz. Mhm. Iron Hands, za każdym razem, kiedy rzucisz szóstkę tu hit, właściwie 6+, plus, bo można powyżej wszystkie tak. z modyfikatorami, czyli jeżeli rzucisz szóstkę albo więcej z modyfikatorami, Twoim Warlordem, wykonujesz dodatkowy atak w ten sam cel, tą samą bronią. Tylko, że to już nie generuje kolejnych, tak? Czyli raz raz możesz tą... Czyli już no, jak, jak w tym dodatkowym zrobisz szóstkę, to, to już, już nie, nie, ma, nie, nie, ma, nie ma kolejnego ataku, no okay. ale... Mimo wszystko miło. Warto, warto w takim razie robić Warlorda Iron Ironhandowego z jakąś mocną bronią i takiego raczej skoncentrowanego na... Al Dokładnie. No, mhm. albo jakiś relikt, fajny. Obieć. Pewnie są jakieś ofensywne relikty. Jak najbardziej. No, mamy niektóre relikty, które wracają, to są Teeth of Terra, <coughs> taki lepszy chainsword, Primarch's Wrath, to jest Bolter, z tego co pamiętam, tak? czy Storm Bolter, nie, Bolter. Shield Eternal, lepsza, lepsza Storm Shield, Armor Indomitus. Burning Blade, które nawet kiedyś miałem na modelu jednego kapitana, plus parę innych rzeczy. Axe of Meduza, Topór Meduzy, to było w suplemencie Iron Handów. Klan... Raukan. Teraz jest to po prostu w kodeksie. Raven's Fury, Mantle of the Storm Generalnie każdy chapter ma przynajmniej jeden. I relikt. I plus takie generikowe. Plus generikowe, które może... wymążam się, bo jest to samo w chaosie. Dokładnie tak. Także no Nie będę się wdawał w jakieś tam głębsze szczegóły. Jeżeli gracie marincami, to i tak oczywiście to kupicie. Jeżeli nie gracie, to nie wiem po co. Chociaż będziesz... arty są fajne, flaw też można sobie poczytać. No i miejmy nadzieję, że ten kodeks trochę pobędzie, tak? Że teraz wydadzą wszystkie. Tak, pytexy. tak. Wydaje mi się, że teraz, teraz wiesz, co będzie, teraz będzie prawdopodobnie robione, jeżeli będą chcieli na przykład nowe punkty, to po prostu wypuszczą PDF-a z nowymi wartościami no, punktowymi. Miejmy nadzieję, że zrobią coś takiego, jak zrobiono z Age of Sigmarem. General Handbook 2.0 wyszedł teraz. Tak. więc I będzie przychodzi... wszystkie armie jakby Tak, Wszystko. Tak. I teraz, <coughs> jeśli będziemy chcieli o granie turniejowe, które musi być balansowane punktami, i będzie po prostu wydawane. właśnie, bo przecież już zapowiedzieli, że wyjdzie Chapter a tak, tak. I tam to będzie. To I będzie jakiś odpowiednik General Handbook. Dokładnie. A4 dokładnie. W Chapter Reptów to był zawsze dział w starych White Warpach, w którym chodziły zasady, których nie było, lub scenariusze, lub takie hmm. rzeczy. Więc teraz po prostu zmienią jego specyfikę na to, że to będzie, miejmy nadzieję, coś takiego jak General Handbook. Hmm. To bardzo fajna opcja. Dostajemy, to kupujemy sobie załóżmy co rok, ale kodeks główny jest. I tam po prostu mamy, okay, no musimy sobie nadkleić, podkleić coś, ale przynajmniej książka nie wychodzi co roku. Hmm. No. I to jest fajne, że nie będzie wymiany tak. Marine chyba najwięcej razy zmieniali chyba, kodeks. No produkt flagowy, tak. Dokładnie. Także jestem zadowolony tak? z tego kodeksu, na pewno będę grał z tym kodeksem w rączce i skutki tych gier zobaczycie prawdopodobnie w Battery, battery. I za chwilę przechodzimy do Chaos Space Marines kodeks. No i lecimy dalej z tym co mamy w kodeksie do Chaos Space Marines. A nie mam jeszcze fizycznego kodeksu, będę go dopiero kupował na początku września po wypłacie, jak się odbije po urlopowych wydatkach, więc nie zademonstruję Wam go tutaj, mam go w wersji elektronicznej. Będę go kupował w wersji legalnej a, za kilka dni. Tak mogłeś, jak mogłeś. Za kilka dni. Więc, jeżeli chodzi o zmiany co do unitów, to nie zmieniło się bardzo dużo. Zmienili kilka wartości punktowych. Na przykład w fisty dla terminatorów są dużo tańsze, mocno obniżyli koszt Powerfistów. A taką ciekawostką jest to, że y, poześci mają teraz dwa rundy defaultowo. Więc są tacy bardziej wybrani. Mają większą szansę, że dobiegną do wroga. Że dobiegną. Ja myślę, że. Jeszcze parę rzeczy by im zrobili, to by był naprawdę fajny unit, bo w, w herezji Galvor są naprawdę dokoksowanym unitem asoltowym. Yy, I myślę, że nie wiem, daliby im troszeczkę więcej ruchu, może jakiegoś, yy, nie wiem, jakieś lepsze pancerze czy coś w tym stylu. I naprawdę byłby to bardzo, bardzo fajny unit asoltowy. I teraz tak, yy, z ciekawostek. Yy, oczywiście, yy, by popular demand, yy, mamy znowu Legion Trades, yy, czyli wszelkiego rodzaju. Yy, Chapter Tactics House. Tak, House, które mieliśmy przez. Tak jak się śmiałem, ostatnim przez jakieś 5-6 miesięcy, jak wyszło, wyszło, wyszedł suplement Trader Legions do, do siódmej edycji. Na którym niestety nie zdążyłem za dużo pograć, aby za 2-3 gry. Pyknąłem, no ale na szczęście y, w nowym deksie zostało załatwione. Przyszło ci z pomocą, za nie. Tak za jest. 150 tak 150 tak jeszcze raz. <laughs> A, oczywiście nie będzie w tym, y, w tym deksie, nie będziecie mieli DevGardów i nie będziecie mieli Thousand Sunów, oni będą mieli osobne deksy. DevGardi już nie małem, Thousand Sunny gdzieś w niedalekiej przyszłości, roku. ale pewnie jeszcze w tym roku. Ok, no to lecimy. Czarny Legion. Czarny Legion ma podobnie jak Ultrasi, plus jeden do liderki od razu. Wszystkie Unity mają. I e, bardziej ofensywną wersję tego, co mają Ultrasi, czyli po prostu zawsze jak robią Advance, to broń, która ma Rapid Fire, zamienia to Rapid Fire na Assault 2. Więc, więc idziemy do przodu i strzelamy. Iron Warriorsi mają kopię w Clay's z Imperial Fists, czyli przerzuty ran na budynek i yy, negują cover. Najgują cover. Mm -hmm. Jak oryginalne. Hmm. Yy, dalej, Ward Eatersi. War mają taką zasadę, że jeżeli ci się uda yy, dociągnąć szarże, to wszystkie jednostki dostają plus jeden do ataku. Co w przypadku yy, Berserkerów Korna, którzy walczą dwa razy w każdej rundzie jest naprawdę powerny, można gościa zasypać. Liczyliśmy nie. ze szwagrem, że... Oddział 10 chłopaków, 65 ataków chyba? Jakoś Wradza. tak. Nie, nie, nie, nie, nie po prostu już ze wszystkim. Ale mówimy tu też... Jeżeli mają chainsordy, tak zasada Death to the False Emperor, gdzie każdy, każdy atak na szóstce generuje Ci dodatkowy atak, Tą to powiedzieliśmy, że... A to działa tylko przeciwko manicom, czy...? Przeciwko Armiom Imperium. Armię Jak Armię. masz keyword Armię. Imperium, to, to to działa. No to powiedzmy tak w sprzyjających wiatrach, to można naprawdę wiadro ataków, takie orcze, orcze, orcze ilości ataków można wypompować na, na gościa. Dalej, Nightlords. Nightlordsi mają zasadę, że przy każdym Unicie który jest 6 cali od drugiego unitu, od wrogi unit odejmuje sobie minus 1 do liderki. Można to zmaksymalizować do minus 3. Więc yy, jakby MSU, spam i raptory głównie o to chodzi. Yy, dalej. A raptory same z siebie też nie zajmują jednego? Jeden, czyli mas minus. jak jest jeden oddział raptorów kontra na przykład oddział twoich taktykali, to od razu jest minus 2 do liderki dla ciebie. Yy. Jak jest dwa oddziały raptorów to minus 3, a jak są trzy oddziały raptorów to minus 4. Mhm. E, więcej już Ci nie mogę zdjąć, chyba że jeszcze jakiś byłby element, od, który, od, czegoś, innego, no. od czegoś innego jeszcze się zdejmuje. Dalej, Emperor's Children e, zawsze atakują pierwsi. E, zasada ze starego fantazjaka Always Strike First, który um, High Eldarzy mieli i, i Dark Eldarzy to mieli. E, przepraszam, e. Dark Elfy i, i High Elfy. Natomiast jeżeli walczą z jednostką, która ma podobną zasadę, no to trzeba po prostu na zmianę, tak jakbyście mieli normalnie. Nie, kontakt. to chyba jest, z tego co wiem, poprawcie hmm. mi się, się mylę, jeśli jest, i tak zawsze bo jeśli jest w czterdziestce, atakują, atakują siebie dwie jednostki, które mają strikes first, czy tam teraz, hmm. nie, kolby, to jest tam nazwane, to atakuje ten, który, którego, która jest którego gracza jest tura. Tak, ale później jak już no, potem jest zmiana, mhm. Potem już jest na tak. wymianę, jakby tak. na przykład y, Wasi, nie wiem, Noise Marines atakowali oddział Demonetek, które też mają coś takiego. No to wtedy już, jak już lecimy dalej. No to taktykal bacie... Marinesi, którzy są w 6 calach od Sicariusa. No, jest jak są o, trzech o trzech na przykład. Właśnie o to chodzi, że jak jest podobna zasada, to już trzeba na zmianę jechać. Mm -hmm. y, Alpha Legion ma to samo co Raven Guard, Hidden and Plainside, Plainside, to się u nich nazywa, że jeżeli w, w 12, są więcej niż 12 cali, to minus 1 do d, hita, do hita mm -hmm. przy strzelaniu. Mm -hmm. A Alpha Legion mm -hmm. powinien mieć tak, że powinien wybierać sobie któryś z tych? No, no. <grymne> tak byłoby najlepiej, moim zdaniem. No to tak jest w tym. No, to spoko, Dobra, nie szata. Yy, Word Bearers. Można przerzucać moralkę. Prosta zasada, no myślę, że całkiem, całkiem fajna. To Dejan No Film w wersji chaosowej. I zrobili coś. Yy, zrobili coś, yy, co zawsze mówiłem, że byłoby fajnym pomysłem. Zrobić zasady dla oryginalnych legionów. I jedną taką zbiorczą zasadę dla renegatów. Jest taka za zasada dla renegatów. Yy, można robić ruch advance i po ruchu advance można zrobić szarże jeszcze. Więc jak gracie, nie wiem, czerwonymi korsarzami, Crimson Slaughter, The Purge albo jakimś innym takim Renegade Chapter, a nie chcecie mieć żadnych z tych yy, nie chcecie mieć żadnych powiązań z oryginalnymi legionami, bo macie takie widzimy to możecie sobie po prostu robić Renegade Chapters. Yy. Dalej, stratagemy, podobnie jak w przypadku stratagemów do Space Marinów, jest tego mnóstwo, natomiast dużo zasad, które były kiedyś w kodeksie, trafiły do stratagemów, Na przykład jest Chaos Boom Table, że jeżeli nasz bohater zabije jakiegoś tam bohatera bądź, bądź jakiegoś dużego potwora przeciwnika, to możemy sobie rzucić, wydać Command Pointa i rzucamy kostką, co się dzieje tabelka została bardzo szczuplona z 60 kilku pozycji została zawężona do 12. 66 było, bo każdy wynik coś robił Tak. tylko, że teraz mamy 12 najniższy wynik dwójka to jest Spawn Hood, czyli nasz bogaty, <grym> ta, nasz drogi tam Chaos Lord Terminator, zamienia się zamienia się czy Demon Prince zamienia się w Spawn dwunastka Demon Hood, czyli zamieniamy się w Demon Prince'a fajne jest to na, na jakichś tam genericowych sierżantach, czy innych jakichś wiecie, w tanich lutkach, no i wszystkie po, pośrednie wyniki, bonusy do przerzutów, inne takiego typu rzeczy. I sobie teraz przechodzimy do... Ach, to cyfrowa wersja jest mhm. Niestety. Dobra, zaklęcia. Mamy to, co mieliśmy w indeksie, czyli trzy zaklęcia nam zostają, zostały poszerzone o trzy kolejne. I dostaliśmy trzy dyscypliny od bogów, czyli jedną od Zincha, jedną od Nurgla i jedną od Slanesza. Myślę, że jak wyjdzie Dex... Przepraszam za Dex... przerwę, ale kiedyś bardzo się bałeś, że skasują Slanesza tak jak to zrobili w Sigmarze, a chyba tego nie zrobią. Zrobią, tylko zrobią to tak jak zrobili w. Uważam, że zrobią to tak jak zrobili w Sigmarze. To znaczy, że Slanesha nie ma, ale ciągle możesz grać jego jednostkami, to co było w Bretonii. Plota jest taka, wiecie, wiadro soli do tej ploty. Plota jest taka, że jak będą, że jak się dobiorą do Eldarów i będą popychać linię czasową do Eldarów, to chcą zintegrować dark Eldarów i zwykłych Eldarów w jedną siłę. To już jest, w jedną to siłę. przecież Eldari, nie? E... Inari. Inari. tak, no chcą ich po prostu wziąć do kupy i ma być storyline, że po prostu idą, idą na najebać soli. Mm. To jest oczywiście ploty, które chodzą po internecie. Dlaczego nie ma akeldarzy, żeby jakby chcieć się nawalić, bo slanesz narodził się od, od upadku Eldarskiej Rasy, a oni chcą, i Ale wiesz, dlaczego chcą. I... Nie którzy do pewnego stopnia wyznają slanesza. Nie, nie. nie, nie. nie. Oni, nie. Też, oni też, też, też właśnie zadają to cierpienie, innym torturują i tak dalej, żeby odpędzić slanesza. A, okej, okay, dobra. No. Tam Także im plota jest też taka, że mają zintegrować tych Phoenix lordów że tam ich jest, nie wiem, z sześciu czy coś takiego, że mają brać na przykład. Tych dwóch, co są od Closkombatu, mają zlepić go w jednego. Tych dwóch, co jest takich bardziej strzających, mają zlepić w jednego i <coughs> dalej, tak okay. dalej. Nie wiem, czy to jest prawda. Jak mówię, to są na razie ploty. Podżyjemy, zobaczymy. Ok, artefakty chaosów. Podobnie jak w przypadku Ultramarinsów mamy kilka nowych rzeczy, kilka rzeczy, które przynajmniej z nazwy wyciągnęli gdzieś tam z odmentów, nie wiem, trzeciej edycji, jak na przykład The Cursed Crozius. I mamy kilka, mamy kilka artefaktów, które nam wracają z poprzedniej edycji, czyli Axe of Blind Fury, The Black Maze, Murder e, Sword. E, coś tam, of Scalatr of blah, blah, blah, blah, Brand of Scalatrx. Yeah. The Burning Brand of Burn. Scalafrax. Nie, nie ma niestety, ale jest The Pass Cleaver. A czy jest Murder Sword? Jest, oczywiście. I podobne zasady ma też, że gościa wyznaczasz, który po prostu zginie. Miecz śmierci, hmm. gwoździe łotek. I mamy oczywiście, mamy oczywiście też artefakty, które są bardzo bardziej legend Specific i tutaj jest kilka, kilka artefaktów, które nam wracają z tego suplementu, który był pod koniec siódmej edycji, czyli na przykład Claws of the Black Hunt albo... E, w... Claws jak? Lightning Claws? giver tak. Claws of the Black Hunt to są takie bardziej do, dokoksowane Lightning Claws. I, i, i, i, i, i, I chyba jeden z fajniejszych to jest flash, me, flash Metal Skeleton dla Iron Warriors, który daje Ci plus jeden do wunda i regenerujesz co, co rundę regenerujesz z automatu. It will not die. No, coś takiego. Tylko, że nie musisz rzucać na to. E, najwięcej chyba, najwięcej, najwięcej zabawek dostali chyba World Ethersi tak naprawdę, bo mamy dwa takie generikowe artefakty dla Kornowych. Mhm. Dwa generikowe dla Kornowych Unitów i mamy jeden, który jest y, stricte dla dla Tersów. Przy czym jest jeden fajny strategiem, y, im więcej wydamy jakby command pointów, tym armia może więcej artefaktów. Więc Opinio. nie jest tak, że bierzemy jeden artefakt na armię, tylko możemy sobie wziąć, nie możemy ich duplikować, tak? Ale możemy wziąć na przykład trzy. Mhm. Y, i mamy World Trades część przynajmniej z nazwy jest taka jak w poprzednim deksie, czyli na przykład Lord of Terror, czy tam Exalted Champion ale co nas chyba bardziej interesuje to Legion Specific Warlord Traits Alpha Legion ma to co mieli ostatnio, czyli jak ginie wam jeden charakter to mówicie, że drugi charakter jest Warlordem i tak w, ko w koło macie wam się charaktery nie skończą a wiecie co mówi Dreadnought yy, Alpha Legionu? If you're in this, I das, a Okej. Dobra. Nie zrozumieliście, czy co? Tak. No. Okej. Okay. Dobra. Alpha Legion ma to, że skaczemy sobie problem, ale dodatkowo jest tak, że oprócz tego mają jeszcze ten. tylko że nie mogą go wybrać, trzeba go wylosować. Generikowy Warlord Plate. Mhm. Czyli za każdym razem mamy jakiś buf dla armii, a nie tylko to, że, że nam gościu trudniej go zabić, tak? trudniej zdjąć warlorda. Black Legion dostał chyba najmniej taki elastyczny warlord trade, bo w chaosie jest teraz taka umiejętność Death to the False Emperor. I jak walczymy z armiami Imperium i uda nam się tu hit wyrzucić na 6, to on nam generuje jeszcze jeden atak. I u Black Legionu to po prostu działa nie na 6+, tylko na 5+ w sześciu calach. A następnie na... generują kolejne ataki? Nie, okay. nie Czyli można jeszcze nie, nie, nie idzie do Czy to co u Ciebie mieli jacyś coś korysie, tak? Mm -hmm. Emperor's Children mają coś takiego, że im Warlord ma mniej wundów, tym ma więcej ataków. Po prostu się podnieca, że go... Jeszcze raz nie... kto? Jeszcze co ma? Emperor's Children. Wymagry? Jeżeli na przykład gościowi zabierasz, jedno, jednego wunda mu zdejmujesz, to on dostaje plus... Tyle do ataku dostaje. Jak mu zdejmiesz dwa wundy, to dostaje dwa do A ile ma na czas to... tej walki, czy permanentnie do gości? Permanentnie, nie? permanentnie. Okay. Trzeba opisywać, I... ale niezłe. No. Y... no wiesz. Ile im, ma bardziej... Ile modów? Tylko jeden, Lord, nie, nie, Lord 14. ma trzy, a jak no. mu tam dobustujesz go jakimiś tam rzeczami, to może mieć chyba z cztery. Yy, dobra, Iron Warriorsi. Yy, oni mają troszeczkę coś podobnego jak w 30, czyli w, w 6 calach od, yy, od Warlorda automatycznie przechodzą, morale. Więc jest to całkiem fajne. Yy, Nightlordzi mają, że raz per battle round można przerzucić wybraną przez ciebie kość. Albo to wound, albo yy, to hit, albo jakiś damage roll. Albo save, albo dowolną kość możesz sobie przerzucić. Wordy Tersi dodajesz plus jeden do ataku i plus jeden do siły, jak zabijesz charaktera, monstera albo yy, coś, co ma słowo kluczowe Titanic. Więc można naprawdę zrobić niezłą maszynkę do zabijania z odpowiednimi artefaktami. Jeszcze, jak, jak expisz na, na, na jakichś tam na lutynentach, innych tam rzeczach, to można naprawdę gościa dojechać, żeby. i nie się w jakiś Skończy. Na, na przykład, nie wiem, topór mu daje plus dwa do siły, gdzie siły ma wyjściowo powiedzmy tam z cztery czy z pięć. No to z do dyszki można dojechać, myślę, w dużej grze. I y nie y i Wardy Tersi mają coś takiego, że bańki z buffów dla bohaterów się poszerzają o 3 cale. Czyli jeżeli Wasz Warlord ma jakąś tam aurę na 6 cali, to ma teraz aurę na 9 cali. Tam jakieś przerzuty do czegoś tam. I każdy imienny bohater też ma jakiś odpowiedni trade przypisany jest taka mała tabelka, która nam o tym mówi. No i tyle, jeżeli chodzi o, o no takie zmiany, bo w stosunku do indeksu, to tak jak mówiłem, poza pozestami niewiele się zmieniło w dalszym ciągu obliteratorzy i mutilatorzy są... Mm, myślałem, że coś, myślałem, że coś tam im zmodyfikują, ale, ale nie. I ogólnie tekst fajnie się przedstawia. Ciekaw jestem, jak wyjdzie ten devgardowy co tam, co tam rzucą devgardom czy, czy jako nowa linia figurek dostaną jakieś Pi bardzo rzeczy, czy raczej tak yy, modestly do tego podejdą z rozsądkiem? No po polsku. Nie wszyscy muszą rozumieć. Staram się, staram <laughs> się. Staram się, ale polska mowa być trudna. Być trudna. Yy, także poczekamy, zobaczymy. Devgardzi już niedługo, mam nadzieję, że chociaż mi się uda zapoznać do następnego odcinka z, z tym ich kodeksem pobieżnie, żeby Wam coś o nim opowiedzieć i o na ile... Yy, się będzie różnił ten ich deks od tego naszego deksu i na ile się będzie różnił od ich zasad z suplementu z siódmej edycji. Przejdziemy do tematu odcinka, którym jest temat zasugerowany przez Vincenta. Kiedyś tam? Kiedyś tam. Primarchowie, który ulubiony, model Flaw, który bohater ulubiony, model stary, nowy, Games Workshop Forge World. Ogólnie, która, którą figurkę najbardziej lubicie, a że Primarchowie są takim teraz dosyć dużym tematem czymś tematem, bo i mamy Primarchów w 30, no i zaczynają nam się coraz częściej pojawiać w 40. W przyszłym odcinku pewnie omówimy sobie Mortariona, bo już wyjdzie. Miejmy nadzieję, że z kodeksam dzisiaj możemy poruszyć ten temat. Bo tak, się... lekko, lekko, ale żeby mieć o czym gadać, przy następnym spotkaniu. I oczywiście uwaga do Was, bo z listy, którą wysłaliście nam przy pierwszym odcinku skończyła nam się ta lista tematów, które jakoś żeśmy poruszyli. Jeżeli macie jakieś tematy, które byście chcieli, żebyście, żebyśmy omówili lub żebyśmy jakoś nad nimi się rozwinęli, dajcie nam znać, podpisujemy sobie je na listę i po prostu będziemy z tej, z tej listy tematy wybierać, tak jak robimy to na przykład w tym przypadku. Więc Możecie być częścią tego podcastu, możecie go po części tworzyć także, więc to jest dla Was w sumie, tak? Lecimy z powymachami. Pierwszy, no my... pierwszy ułożyliśmy sobie na razie tych z Forgeworldu alfabetycznie, zaczniemy od Angrona. Pierwszy primarcha, jaki w ogóle wyszedł z Forgea. Tak. No model jest, jest ciekawy, bardzo dynamiczna poza, tak? Jak jest na tej podstawce scenicznej, to ma jeszcze legionistów, których właśnie zabił. Roztrąca ich toporami. Tak, no to są jego koledzy z World Eaters, adepcze po Det z tego co widzę. A czy możesz ich sobie pomalować, bo oni nie, pomalować, mają, chcesz, oczywiście. oni nie mają. wypukłych oczywiście. nie mają żadnych no. oznaczeń, oni są w takich Generic Armor, więc możecie ich zrobić w jakie tam kolory chcecie. No, tylko to sugerowane malowanie jest prawdopodobnie z Istwana, tak? Bo tak, tak. Jego miania, to jest można zestawić chyba z którymiś Fimarką, nie. Nie. A grona nie. Okej. Okay. Nie. Chyba, że wiesz, kiedyś wymyślą tam jakąś sceniczną podstawę. No wystarczy, że wyjdzie inny primarcha z podstawką, gdzie on będzie slot na niego i to już styknie, nie. Mhm. Ale jaki mogło wyjść do Angrona? No, się, Angron się pojedynkował z Rasem, i pojedynkował się z Gilimanem, ale Giliman ma taką podstawkę, to raz, że nie a będzie raz już jest. Tak. Raz już jest też. Poza tym Gilliman ma taką dosyć statyczną do pozę. Ewentualnie bardziej, jakby, mu, jakby mu na pewniaka rzucał wyzwanie. To z może takiego. No. To może taka druga podstawka w tym momencie. jest daleka. Da, Chodź tu. Spojrzenie no. śmierci. O zresztą o pojedynkach będziemy mówić, jak dojdziemy do, do dwóch kolejnych Primarchów. Trzeciego tak, i czwartego. No dobrze, no to ma... na temat angrona ja się... ja, bym jeszcze, ja bym jeszcze powiedział tak, że. Yy, zbroja. Ma, on, on jest, wydaje się taki, zresztą Flafie jest bardzo oderwany od swojego legionu, bo i, po prostu ma ich w dobie. Mają, yy, mają iść za nim i zabijać, tak? I jego więcej nic nie interesuje, yy, bo ma focha na, na imperatora. Yy, zbroja zupełnie nie w kolorach i nie w klimacie, oprócz, oprócz tego logotypu z tymi zębami pożerającymi, mm. pożerającymi planetę, no to nic nie ma podobnego, więc yy, to może zachęcać, bo rzeczywiście on wtedy wygląda... Przywołuje jakby widok gladiatora, tak, bo on tak. był gladiatorem na mm -hmm. swojej planecie. Okay. Dobra, dalej mamy Koraxa. Korpus Korax z Rewiangardów. Mm -hmm. Mi się podoba. Mi bardzo fajne, bardzo dynamiczne, Znaczy tak, to jest coś, co dyskutowaliśmy niedawno z Wincem, że modele, które są ładne, które są dynamiczne, dużo się dzieje na nich, przeważnie są bardzo niepraktyczne w grze, bo coś odstaje tutaj, nie dotyka, jest wysoko środek ciężkości. Trzeba biodrem atakować przeciwnika, bo no, się inaczej właśnie, nie mieści. No biorąc pod uwagę te skrzydełka, lightning claw wystawiony, to, że tak trochę bokiem stoi na jednej nodze. Podejrzewam, że w grze trudno się go przesuwa, jak chcecie zaszarżować kogoś na parterze budynku, do powodzenia. Po prostu się, się trzeba omówić z drugim graczem, że on stoi tu. Wtrącę się jeszcze, że e, czytałem taki raport gościa, który projektował Koraxa. Korax ma w, e, jedną z broni, którą włada, to jest taki bat, taki page. Mhm. I oni chcieli mu ten page zrobić, żeby on atakował tym page'em jakiegoś gościa, natomiast mieli straszny problem, że się to wszystko przy prototypach łamało. I oni w końcu mu ten page zatknęli tam przy pasie gdzieś z boku. On go ma. Jakby, jak macie 360 A. ten obrót figurki, to sobie możecie zobaczyć. I Koraksa możecie wziąć w dwóch wersjach. W wersji tej podstawowej, która, którą odzwierciedla jakby miniaturka, i w wersji jakby zaraz po masakrze na Istwa gdzie wargier mu się zmieniam, yy, traci, traci możliwość skakania, bo ma ten jump pack ma rozwalony, zresztą Kers go mocno poturbował, pojedynkowali się razem. Yy, i zamiast yy, pistoletów, które ma ma yy, ukradziony heavy bolter ale on wtedy zmienia chyba z heavy 3 na assault 4 czy coś takiego no, po prostu lepiej nim włada niż taki no, przycierny i widziałem, widziałem w jednym studiu malarskim, gdzie po prostu facet przysłał malarzowi koraksa i ten Korax się bardzo tam UPS go bardzo źle potraktował połamał się straszliwie ten Korax koleś próbował go złożyć, te skrzydełka boczne próbował złożyć, nie wyszło do końca no i jakby z błogosławieństwem klienta złożył tą drugą wersję Koratza, czyli dokleił mu po prostu heavy bolter, taki pod, pod rękę, że trzyma. Mhm. No i te skrzydełka mu zrobił takie, że rzeczywiście są przeciorane, jedno tam jest połamane, drugie jest takie na wpół złożone. Los tak chciał. No, no i ma taką, taką wersję kuraca. Ale ogólnie na plus, na pewno bardziej mi się podoba niż Andro. Yy, w Artach, co mnie, co mnie zresztą średnio mi się zawsze podobało, w Artach mu zawsze w Forge'owych robią tą grzywkę na Bruce'a Dickinsona. Albo Spoka albo spoka, natomiast tutaj, tutaj zaradzili temu, że on ma tą grzywkę prawdopodobnie, ale, ale przez, to, że, przez to, że jakby spada z góry, to włosy mu wszystkie idą w powietrze i są rozwiane i mhm. nie widać tego. Okej, okay. dalej mamy dwóch następnych primarków, których właśnie można złożyć w pojedynek mhm. I myślę, że Tutaj fajnie modelami udało się, udało się tym rzeźbiarzom od, odtworzyć arty, którym znaliśmy z, z chociażby z książek, to akurat nie jest ta, ale z tych książek herezyjnych, yy, gdzie Ferrus, jakby, stojąc troszeczkę niżej, atakuje Fulgrima, bo mówimy tutaj właśnie o Ferusie Manusie i, i Fulgrimie. No to na pierwszy ogień Ferrus. Średnio mi się ten model podoba, szczerze mówiąc, jakoś tak. ale to może być też kwestia malowania, bo mnie się malowanie Forge nie zawsze na tej ich stronie no to jest właśnie To jest właśnie rzecz, którą ja mam zawsze przeciwko 30 <coughs> i Forge World'owi, że te modele są malowane na odwal się moim zdaniem w większości czasu Dużo bardziej wolę oglądać malowanie tych modeli przez czy tam Little, Little Legend Studio, czy, tak, tak, tak. czy jakieś wiesz, polskie studia malarskie niż, niż przez to. Bo tutaj... Mnie to dziwi, bo... Takie, rozumiem, że jak wychodzi tam jakiś generykowy sierżant czy oddział, no to Tym. rzeczywiście nie trzeba się nad nim tam spuszczać, tak? Ale jak wychodzi Primarka, który kosztuje naprawdę w cholerę... 60 prób... funtów to jest co? 300 złotych, tak? No, wychodzi Ci Primarka, który jest centerpiece'em Twojej armii, to jest jakby najważniejszy model w całej armii, Tym. najbardziej przyciąga wzrok, to oni powinni się zgłosić do Heavy Metal team i ej, pomalujcie nam chłopaki, chociaż tego jednego gościa. No między Forge Vault'em, Games Workshop'em i Heavy Metal Team'em zawsze były jakieś dziwne układy, więc ja tego nigdy nie rozumiałem, ale to to właśnie to nie powinno być tak. To, ja, bo, ja to jest model, który my byśmy, jakbyśmy się naprawdę spili, byśmy go tak może pomalowali. Nie? Bo tu nie ma nic, że ani technik, żadnych jakiś niesamowitych, ale mówimy już o samym malowaniu. Model jako taki mi osobiście się bardzo podoba, bo ma dużo różnych takich wiesz, technicznych rzeczy, jakieś, hmm. właśnie, jakieś zębatki, jakieś kolce, jakieś to zębatki. Cały temat da... tego Legionu. Dokładnie. Także fajnie odzwierciedla jego specyfikę. Czy się podoba, czy nie, to jest kwestia gustu, tak? ale sądzę, że powinniśmy też się skupić na tym, czy on faktycznie odzwierciedla tą postać, jaką ona jest i to chyba robi dobrze. Twardy, Twardy tak. gość z młotem jakimś, jakimś, nie wiem, co to tam. Breaker, to Forge jest Breaker. Forge Breaker, błąd. tak. No, mm. Więc y, spoko wygląda. Podstawek, ja nie lubię przekoksowanych podstawek. Znaczy, wiecie jest... co, od razu, od razu <coughs> mówię, już to wspominałem kilka razy, sam mam Konrada Kerza do, do mojej armii. Podstawki Primarków są takie, że macie ten duży, taki drewnotowy podstawek, który ma ten cały tak martwych legionistów i jakieś tam inne rzeczy. Natomiast sam Primercha jest na termosowym podstawku, który jakby wkładacie w ten duży, i później jest jakiś zazwyczaj luźny element, jakiś kawałek skały czy coś, jakiego, który się wsuwa, także on jest taki pokazowy, ten podstawek duży jest pokazowy. Natomiast jak na nim gracie, to wyciągacie ten kawałek tam piachu skały czy czegokolwiek innego. No i macie na takim zwykłym powiedzmy kawałku jakiegoś tam gruntu czy, czy tam jest jakiś jeden trupek gdzieś tam na podstawku, nie jest to takie przedobrzone. Więc jak się zawsze ba baliście, że nie wiem, będziecie musieli kolesia, który stoi na jakimś łuku triumfalnym wystawiać, to tak nie jest. On stoi bardzo. tylko na kilku stopniach, nie? Tak, on stoi, on stoi na podstawku i jakimś kawałku kamienia. Ale taki dobrze, zwykły sceniczny podstawek, no bez, wiesz, Dobrze, bez... że nigdy nie robiłeś opisów dla gień z workshopu. No jest taki mały podstawek terminatorski, no i drugi podstawek z całym tym szajsem. <laughs> <laughs> wiesz, jakbym robił to profesjonalnie za kasę, to bym się przyłożył, tak? No teraz siedzimy tutaj i... z d dobrze następny mamy Grim. full Grima i full Grima. wydaje mi się że figurka dobrze oddaje tak jak znamy go z flafu te chude nóżki tak taki troszkę zwiewny słodny tak tak tak przy jeszcze wrócę tutaj znaczy do zasad full Grima, że można mu dać dwa miecze ten defaultowy który tutaj możecie na, na stronie forza zobaczyć to jest ten przeklęty miecz slanesha Sword of the Lear, czy jakoś tak, nie wiem jak wymówić nazwę tej rasy, bo to jest z jakiejś takiej wężowatej rasy, z którymi trzeci legend walczył Reptilianie, tak. To jest reptiliański miecz, który opętał Fulgrima. Tam jest w ogóle we Flaffy cały, cały ten motyw z Doriana Greya. Albo można mu dać miecz, który wykuł dla niego właśnie Ferrus Manus Firebrand, który jest takim bardziej jakby standardowo wyglądającym mieczem. Ogólnie rzecz biorąc, w zasadach Firebrand jest lepszy niż ten Sword of the Lear, więc no, musicie wybrać, w który go uzbroicie. Ogólnie rzecz biorąc, we flafie zazwyczaj primarkowie to mieli całe pomieszczenia, gdzie mieli różne swoje ulubione bronie. Tak, że to, klucz, że tak. to ten miał na przykład tu były jakieś, tu były jakieś tam miecze, któremu wulkan wykuł, wykuł to był jakiś prezent od nie wiem, Koraksa czy coś takiego. Natomiast Frog postanowił pójść z, z, tymi, z tymi pukawkami, z tymi mieczami, które Premiarchowie najczęściej używali w książkach albo gdzie we Flafie mówili, że to jest ich ulubiona broń. No Rozsądnie, moim zdaniem, bo nagle, jakbyś dostał jakiego Nie opcji. Nie, ale nawet, jakbyś dostał full grima, na przykład z jakimś młotkiem, bo akurat ktoś wymyślił, że będzie z młotkiem, tak byś usiadł, ale Fulgrim no. z młotem. No, no, no to tak nie, nie, nie ten. Dokładnie. nie chodzi, no. Zawsze muszą iść generikowo, tak? Z standardem, mhm. który się spodoba największej ilości ludzi, mhm. a jak chcesz u dostosować, to robisz konwersję, nie? Horus. Horus. Taki wielki zdrajca. No, model jest, jest dobry. Nie mówić. Bardzo hmm. wygląda jak te wszystkie klasyczne arty, które my mamy sprzed tam 10-20 lat. Tak, z, z... Z, tym, z, z tym takim futrem wilka na, na, na pancerzu. Y, oczywiście klasyczne y, Talons of Horus z, z wbudowanym bolterem, który możemy zobaczyć na, na modelu Abadona do 40, bo odziedziczył jakby po, po primarsze y, y, to akurat broń. No i ten jego wielka pała, <śmiech> którą mu wykuł imperator. World Breaker. Co World Breaker, World Breaker. jest też fajne, widziałem malowania na Luna hmm. Wolves, czyli biało-czarny schemat. Hmm. Jest nawet modelarski element. Zauważcie jego, jego prawe kolano. Jest web wilka z półksiężycem. To jest symbol Luna symbol. Wolves. Więc można sobie spokojnie pomalować chorusa z czasów Wielkiej Krucjaty. Hmm. Na A to delikatnie zaszyfowałeś na przykład? Nie? Znaczy te, te oczy też miał chyba, nie? Te oczy, to w ogóle, żeby nie było, to nie jest, że oko terroru. Te oczy to było kiedyś o, The Eye się... of Terra i to było wiecznie patrzące oko Imperatora, mm -hmm. że jest stróżem i porządku i wszystkiego. Mm -hmm. Więc myślę, że fajny model. Jeden z fajniejszych primarków, jeden mm -hmm. z takich mm -hmm. bardziej pasujących do Flafu i, i tak dalej. No i dalej mamy Conrad Curse. Model, cool. który po prostu posiadam. Więc mogę go troszeczkę bardziej opisać, jak, jak on wygląda. Fajną ma tą postawę. Ja myślę, że to jest model z czasów, jak on robił Bazel na McCrag, bo on mm. ma pod sobą dwóch oskurowanych kolesi z Solar Axilia. Fajny jest taki motyw, że, że widać, że to jest gościu, który zaczął już psychicznie troszeczkę odchodzić od zmysłów, bo ma, ma cały taki pelerynę, którą ma na sobie. Widać, że ona jest czerwona. I ona jest cała obwieszona w kościach i ludzkiej skórze, ale są takie przebłyski, że widać, że to była taka piękna czerwona peleryna z takimi tkanymi nastromiańskimi runami. I to przebłyskuje, że to kiedyś wyglądało po prostu inaczej. Poza tym ma różne takie jakieś krwawe trofea, krwawe czaszki podopinane. Nie podoba mi się straszliwie skalpt jego twarzy. Bardzo jest taki... Emo. Nie, wiesz to jest taki bardzo wychudły i ogólnie włosy wyglądają trochę jakby miał perukę, więc ja kerza mam akurat tak w, w trakcie robienia, no i Ziggy opsuł. Przepraszam, przepraszam. Y ja mu będę zmieniał tą głowę na jakąś, y na jakąś inną głowkę, którą mam tam z jakiejś innej firmy. Przepraszam Was na chwilę, ale musimy zmienić sobie. Y i rzecz, która mi się w Flafie podoba, to nazwa jego broni. On ma podwójny Lightning Claws i nazywają się Litość i Przebaczenie. <śmiech> <śmiech> Natomiast z broni strzeleckich, tak jak zawsze oglądam modele, to zazwyczaj Primoarchowie, jak mają jakąś broń strzelecką, to mają przypaski gdzieś tam. tam Fulgrim ma volkite'ową jakąś tam broń. Widać, że ona jest przy pasie gdzieś tam z tyłu. Natomiast o Kyrza nie mogłem się dopatrzeć nigdy, zanim dostałem modelu. Okazuje się, że Kers ma Batarangi po prostu, takie małe noże do rzucania, ma kilka przewieszonych tutaj z przodu, jak ma taką kiecuszkę między nogami no co, i yy, y, y, y, jeden jest, w, w, jak dostajecie wypraskę, to jeden jest tak luźno, że mu można wkleić, że ma taką rękę lekko jakby zgiętą, mm -hmm. jakby coś trzyma, można mu wkleić, także trzyma ten batarang. Upierdliwe w tym modelu jest jeszcze to, że te szpony, które są przy Lightning Cross, one są osobne i one są niewiarygodnie cienkie. I nie wiem, czy po prostu nie wezmę jakiś tam lightning. Z plastikardu sobie starcie. Wiesz co mam od tych, od Warp Talonów? Tam są takie fajne szpony z takimi zamkowaniami, mm -hmm. i po, podejrzewam, że je dokleję mm -hmm. tam po prostu. Także ten model mi się podoba poza głową. No dobrze, i teraz Viking w kosmosie, czyli Leeman mm, Nie, Nie, mnie się ten model nie podoba zupełnie. Biegnący jakiś, patrzy się w drugą stronę, w ogóle nie. Wiesz co, bo ja Ci go muszę pokazać, bo on Amfas wygląda fatalnie rzeczywiście. Ja, Niewalczący w ogóle dla mnie jest w tym momencie. Taki... Wiesz co, pokażę Ci później dioramkę, bo on chodzi Zdanie o to, że... wygląda, ma dwie bronie chyba, nie? On ma topór. Z boku wygląda lepiej. On ma topór i ma miecz. Dobra. Nie będę marnował czasu tutaj słuchaczy. Pokażę ci go później. Hmm. Jego możesz spiąć w dioramce, y, możesz go spiąć w dioramce z y, Magnusem. Magnusem i on po prostu, Magnus stoi na podwyższeniu, a on hmm. szarżuje na niego. Aha, okay. Więc po, pokażę ci, jak on z boku po prostu wygląda. Całkiem no, więc jak się ten. Natomiast dużo osób, jak wyszedł ten model przeczyło, dlaczego raz nie ma brody? Otóż we flafie raz nie ma brody tak. Raz ma takie boko brody, jak. Ale, ale... z tego co pamiętam, we flafie jest rudy, a tu jest blondy ale to kwestia pomalowania. No, może nie się go ma... może go na machnąć. Może ktoś jest... miał po prostu taką wizję. To nie smalować. jest problem. Co też jest problemem, to... że pomalował go nie wiadomo kto, a nie Heavy Metal Team, który raczej się trzymał. Ale e... i tak uważam, że on jest jeden z lepiej tutaj pomalowanych primarów. Hmm. No, jakaś te próba te na metali te... jest. metali? mi się wydaje na, na mieczu. Tak to no, tak wygląda. Jest nie? No, oglądamy na malutkim ekraniku, więc zobaczcie, że nie wyłapiłem wszystkich technik. Okej, Lord the Aurelian. Bardzo mi się podoba ten model. Jest taki statyczny, ale Dostojny. Tak, poza tym yy, jak taki troszkę szalony kapłan, mm -hmm. zapadnięte policzki, taka poza trochę, wiesz. Widziałem, widziałem kapitalne malowanie, ktoś go pomalował w już te późniejsze barwy logionowe, bo World i zaczynali w takim, w takich odcieniach szarości, taki granitowy szary. Ktoś go pomalował już na czerwono i we Flafie Aurelian ma takie jakby złote tatuaże na całej twarzy, ten, od góry do dołu i ktoś mu po prostu namalował te, te tatuaże na tym. Wyglądało to super. No i masz... To, to tutaj ta podstawka, duży klimat też robiła, że nam mm -hmm. świece, czaszki, jakieś takie stare schody. Mm -hmm. to jak do świątyni by schodziły. Jakieś ofiary właśnie złożył. Nie? Dobrze by wyglądała jakoś, właśnie, jakaś krew na tym toporze. To jest moje zdanie, ja lubię krew na toporze, to jest że wiesz, jest taka się ciekająca. Nie? Nazywa, czekaj... E Illuminarium, czy coś takiego iluminatu. Poza tym, co jest jeszcze też całkiem fajne na tym modelu, plecak. Że plecak to jest jakby powiększona wersja plecaka od Mark 2, II, Mark III. Mm -hmm. A nie ma dwóch wentyli po każdej stronie? Ma właśnie, tak? jest... ma cztery. No właśnie. Dwa, dwa łącznie, cztery. stronach. No. Okej, okay. lecimy dalej, mamy Magnusa. Magnus, no moim zdaniem... I tu możemy, tu możemy się zaczątać, Bardziej mi się bo... podoba niż tak szczerze mówiąc. Bo czterdziestkowy model jest z jednej strony jak z książek, tak? Że oni sobie, że potrafi urosnąć rosnąć do jakichś niebotycznych rozmiarów w ogóle i. Ale zasłon... fakt to jest największy primarcha. I, I zasłonić cały krajobraz, bo tam idzie w ogóle Magnus. Tak. Gdzieś nawet, chyba na w książce, której się, nie pamiętam jak się na ta książka nazywa, jak? Prospero jak Jest ta jego armia i on fata. jest i tak, dokładnie i on jest sam z tyłu w ogóle, nie? Dwa razy wiesz. Nie że w ogóle cały krajobraz to tą, wiesz... Ja nie wiem, czy to nie była jakaś projekcja astralna. Może, no ale tak. sprawia takie wrażenia, wiesz, że takich ludzi to się zapamiętuje po tym, jakie wrażenie sprawili, a nie te tak. cyjacy są naprawdę. Ale tu wygląda jak taki normalny gość, który po prostu ma jakieś moce dziwne, ale... Bardzo się cieszę, że nie zrobili mu cycko rogów. Na tym modelu. tych. Wow. Zawsze zrobili mu rogi w, w 40. Natomiast w 30 sobie to podarowali, chociaż we Flafie ma cyckorogi. A który był pierwszy? Ten pierwszy, Nie, Nie, był pierwszy. Nie, ten pierwszy. 40 był pierwszy. Natomiast tak? Tak. fajnie, że jest wspólny element tej rudej czupryny i yy, tego hełmu z, odkrytą, z odkrytym wierzchem, tak w hmm. stylu kostiumów X-Menów tam z lat 90. No, tak, tylko, że z odkrytym tym na włosy. A, poza tak, tym tak. on jest rzeczywiście jest najwyższym primarchą ze wszystkich, tam pomijając tych primarchów którzy są jakoś tam w pozie do skoku czy, czy mają podniesione ręce, czy coś takiego de facto jest na najwyższym Nie, no, gościem tak, i fajnie dynamicznie wyglądają te skały, którymi tam ciska za pomocą tak. jakiejś tam mocy psionicznej, to też jest fajny taki element okay, i dalej mamy Mortariona, do którego też nam wychodzi, już żeby chyba wszyscy widzieli w, w tym, w, w internetach Model do 40. Model 30. Również był wielki rumor, że nie dali mu tej takiej maski do oddychania, którą zawsze miał we Flafie. Ja myślę, że ją bardzo łatwo można dokleić yy, z jakichś tam innych elementów albo zrobić z plastik, jeżeli to komuś rzeczywiście przeszkadza. Yy, malowanie mi się tutaj podoba yy, i w podobny sposób będę chciał swoich dew malować, jak w końcu będę już miał na nich czas. I z tego, co widzieliśmy na na tych na fotkach tego czterdziestkowego Mortariona, kosa wygląda bardzo podobnie, aczkolwiek ten cały czpień mm -hmm. jak to się nazywa, trzonek, trzonek ma taki strasznie chudziusieńki i przez to ten czterdziestkowy model wygląda dla mnie trochę jak postać zanima, że ma wielką kosę, taką wielkości swojego ciała i taki cieniu i trzyma to na takim patyczku od lizaka. Trochę tak, trochę Natomiast tak. Natomiast tutaj w tym modelu tego nie ma, to widać, że jest kawał ciała. drewna. Dlatego, że plastik wytrzyma tak, że coś takiego a żywica by nie wytrzymała. Tak jest moje zdanie, ale podjeżdżam, że to jest kwestia to jest Także technologiczna. Dla, dla mnie fajny model, jeszcze ma taką zapadniętą twarz, schorowaną. No i podstawek Szfagier, jest fajnie, powiesz czy coś? Właśnie. Wiesz co, no, Na temat Mortiego Jest w klimacie, ale nie, nie jest Nie to, twoim klimacie. Znaczy, nie, nie jest to moja top piątka, powiedzmy. No. Ale nie i tak. Wiem. To, nie wiem, który jest pierwszy. Bardziej jest. chyba mi się podoba niż z czterdziestki, ten nowy ogłoszenie. No nie, no bordary. jest. jest, jest. Aha, no nie. Nie bojcie się do Martariana wrócimy w następnym odcinku, jak już de facto będzie model do kupienia. Czy no jeszcze na koniec sobie powiemy o tych trzech primarchach 40, tak jak tak. Tak, tak, tak, bonus. bo Zwarty ten model taki jest. Wiesz co czy on nie wygląda trochę jak Dwarf? Czy wiem, że to, że ma terminatorkę to jest. to jest taki przybudowany, ale zwróć uwagę, że przez te wielkie nagolenniki. Ten skraca, skraca mu się wizualnie nogi i wygląda trochę tak skalowo, jak. Czy znaczy, może kwestia zdjęcia, że jest trochę bożak, ma, że Ma zgięte nogi i tak dalej. A epickie jest to, że stoi na, na ramienniku Imperial Light. Tak, i jest może łusek, pod nim. Bardzo mi się podobają te, te y, pasy, pasy amunicyjne. amunicyjne, które mu idą do tych autokanonów, które on ma. Mhm. I jako bonus można mu dokupić y, można mu dokupić Forge Breakera, który oryginalnie jest młotem Ferrusa Manusa, a który po śmierci Ferrusa on dostał w prezencie od Horusa. Jest to opcja za kilka punktów, a jak nie dokukujecie mu, to po prostu napierdala się na gołe garcie. Z siłą 7AP2. No tutaj. Na dźwięk. stare zasady, więc nie masz kogo. Nie, jest, nie, wiesz, nie ma wstydu. W bójce by się poradził. Ok, no i przechodzimy do. Yy... Numeru 1 szwagra, pewnie? Nie. nie. O, Nie, nie. Szwagier już gadając z nim o tym, to nie jest jego numer jeden. Aczkolwiek, według mnie ten model bije 40 model. Na głowę. Na głowę, ze wszystkich. Każdy element jest lepszy. Ja nie tak, podstawek jest mega po prostu. jest zdaniu. fajnie pomalowany. Podstawy, tak, tak, tak, tak. Jest bardzo fajny, taki yy, dostojny, klasyczny model. Marmur. Po prostu jest Tę. namalowany marmur. Rzymy. Tak, wygląda spoko. Czy Wolałbym, żeby była dynamiczna poza, ale to nie jest koleś, który bym chciał zobaczyć, że on wariuje i, i szaleje. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Znaczy on widać, że tutaj dowodzi, pokazuje. Tak, mieczem pokazuje, idźcie tam. On wygląda dokładnie tak, jakby powinien, jak powinna wyglądać rzeźba yy, Gulima. Na przykład, jak ich rzeźby byś robił, to byś wszystkie robił mniej więcej takiej pozycji, żeby jaś dosto tak, tak. Dostojny tak, i, tak. I, i statyczna, tak? Mhm. I, I to jest fajne. Ale jako figurka figurka na stole w sensie? Twarz mi się dużo bardziej podoba. Wygląda jak w artach. Wyglądał dużo lepiej niż, dużo lepiej niż Goodbye Horses, który mi zrobili w 40. I przetrącony i Przetrącony nos. Yy, I bardzo mi się podoba, że jest pociągnięty ten motyw właśnie Legionów Rzymskich w jego zbroi. To widać. Mhm. Nie widać jest. ten taki, że ma Gladiusa, że, że, że ma te wszystkie takie elementy z Orłem, te ultimy. Zawsze co A zresztą te, te, te sztandary za nim, zawsze sztandary, te. Proposzce. Insygnia. Może ty się wypowiesz właśnie. No. Są bardzo, bardzo rzymskie w klimacie. Dlaczego ci ten model nie podoba aż tak? Ja nie mówię, że się nie podoba. Podoba mi się, jest naprawdę porządnym modelem okay. i rzeczywiście dobrze oddaje tą postać. Tylko no właśnie, porównując z innymi Primarchami, po prostu się stoi. <laughs> no tak, to Resz Reszta robi robotę, a on tutaj wiesz. No i mamy ostatniego. Ostatniego, który do tej pory wyszedł, bo jeszcze czekamy na kilku Primarchów, których... Dostaniemy, podejrzewam. Następny w kolejce ma być na pewno Dorn, bo już Forge World potwierdził, do Dorna już od dawna dawna są zasady, natomiast on ma być następny w kolejce do modelu. Został nam no, Wólka. Wierzchnie żywy. Ma wszystko to, co powinien mieć Mistrz ma zbroję. Płaszcz ze Płaszcz to. ma ogień. No wszystko, co powinno być to jest. Jest i... politycznie poprawny, jest czarny. Ale jest czarny jak smuła, właśnie jak Salamanczy, tak to nie jest ciemny prąd, ja tylko ja jest ten to zawsze albo... zawsze Albo Suchara zarzuci, albo Suchara nie zrozumie. A, widziałem, widziałem też taki krótki wywiad, bo jak wychodzili ci pierwsi primarchowie, Forge World robił takie, takie krótkie wywiady, że pokazywali model i potem koleś, który projektował ten model, się tam 2-3 minuty wypowiadał. Nie wiem dlaczego to ukrócili w pewnym momencie, czy nie mieli czasu, czy, czy im się przestało chcieć. I właśnie jest taki wywiad o wulkanie, że chodzi o to, że zrobił mu taką pozę, jakby miał tym młotem rozbijać jakieś drzwi albo jakąś ścianę. Y Natomiast co mnie śmieszy w zasadach, że yy, jak wszyscy wszyscy primarkowie, nawet jak mają jakiś głupi bolt pistol, mm -hmm. to on się jakoś tam nazywa, mm -hmm. wiecie, The Voice of Terra, albo coś tam, The Storm Steve, czy jakieś inne of takie war. rzeczy. Of war. <śmiech> <śmiech> to na, natomiast miotacz ognia, bo oczywiście Wulkan ma miotacz ognia wbudowany w gauntlet, nazywa się, uwaga, Heavy Flamer. <laughs> ale to jest... Mogli zrobić, nie wiem, Dragon's Breath, albo no, jakiś taki, no, wiesz, the, the, flame, the Flames <laughs> of, The Flames of, jak się nazywało, ta, yy, of Love. <laughs> nie, jak się nazywała Planeta Nocturne, The Flames of Nocturne, czy coś takiego, wiecie, no, wystarczyło jedną nazwę dać, bo on tam ma, i tak ma troszeczkę lepszy chyba profil niż taki generikowych Heavy Flamer, ale no, mogę się mylić. Jestem do tacos. Dobra, no to przechodzimy do czterdziestkowych. W kolejności, jak wychodzili, mamy dwóch pół i pół. Pierwszy <głos> był Magnus, Magnus z wielkimi skrzydełkami i cyskorogami, i, i Gidon, i w ogóle. Broń ma, broń ma taką samą, jak miał w Okej, okay, może po stole da się, da się go przestawić, bo jest duży plastik, gruby plastik, może się nie połamie, ale weźcie go w walizkę w no, przecież to jest. Dobra rzecz z tym modelem jest taka, że... Przyklejasz mu magnesy na podstawkę i masz walizkę z płytką metalową, tak? To jest, to jest metoda na trafie. Możesz, ale chodzi mi bardziej powiedzieć o kwestię modelarską, że on ma dwie opcje skrzydeł, także możesz mu skrzydło na dwa sposoby zmontować. One są z tego, co rozmawiam z Fleos. A to nie ten Lord of Change? Chyba Lord of Część tak. no, tak. tak. On ma dużo opcji twarzy. Twarzy ma. Że ma możesz od mu od zrobić taką jak ma w 40, A to może że ma wymiot. po prostu chlaśnięte oko. Mm -hmm. Możesz mu zrobić w takie jakby masę pośmiertne, jak, tak, jak tak, tak. blody mają. I możesz mu zrobić ten taki, wiesz, z okiem cyklopa na środku. Zatem czoła. elementy zbroi też są opcją, Bo on ma jakby gołe ciało i na to gołe ciało mm -hmm. naklejasz elementy zbroi. Możesz nie, mu nie, zaklecie, tak, nie musisz kleić, możesz pomalować, że ma na przykład gołą platę, gołębę. To jak w Dimon Prince'ach masz też, że możesz naklejać takie płytki pancerza na, na nich, jak chcesz, jeśli mm -hmm. ci, ci się podoba. Jeśli się chce. No dobrze, no jest Gilman? to jest olbrzymi model, Magnus jest to olbrzymi model większy, albo wielkości mniej więcej Imperial Knight, to tak. Dobrze, dalej, Gilman, to jest model, który posiadam, podoba mi się, przyjemnie mi się go malowało w wersji w hełmie, wydaje mi się naprawdę dobrze wyglądający. Nie jest to mój ulubiony model Primarchy, ale naprawdę go lubię. Mi się nie I podoba, nastąpi. aczkolwiek widziałem parę konwersji, y, które naprawdę zbliżyły go w klimacie, to znaczy miał troszeczkę więcej tych rzymskich motywów. Przede wszystkim inaczej, bo on ma ten problem, że on mocno zaburzone proporcje, nawet jak na 40. Y, jak troszeczkę inaczej mu się nogi ułoży i mu dosie, da mu się jakieś właśnie coś między te nogi, jakieś tam przepaskie czy coś mm. takiego, to to troszeczkę ukrywa ten, ten deficyt mały deficyt i... I tyle. W sumie. Nogi, no, nogi i twarz. To jest najgorsza rzecz. No, twarz można po prostu hełm nakładając i jest po, po robocie, tak? Bo ma opcję na hełm. I z tymi nogami też się da coś zrobić. Ale to są moje, tak jak mówię, to są moje personalne uczucia estetyczne. Nie ja widziałem jedną y, poskudną i flafowo, i estetycznie konwersję Golimana na orka. No. Słuchajcie, powiem tak, jest wiele ludzi, którzy mają pomysły i są to fajne pomysły ale niektóre pomysły powinniście zostawić, powinni ludzie zostawić w szufladzie, po prostu. Doklejenie orczych łap i głowy do postaci Gulimana było tak kretyńskim pomysłem, że ja na to patrzyłem, nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać, czy po prostu już na dzisiaj zamknąć internet, bo, do, bo dotarłem do końca <śm> po prostu. Dużo osób go przerabiało na Dorna do, do 30, tak? Po ale to jeszcze jest, to... y, malowali mu siwe włosy. Y, Ci, którzy jeszcze zmazali wszystkie te. te to jeszcze, jeszcze, no bo wyłożyli jakąś pracę, tak, no okej, okay. ale nie, po prostu, nie. <śmiech> No i wychodzi nam Mortarion, o którym chyba najszerzej powiemy w następnym odcinku. Powie... To... Właśnie szukam obrazka sobie, zrób wstęp flafowy może. W... Mortarion jest primarchą, Devgardu. <grymne> A brusy, nie, nie dobra, Devgardzi byli używani w 30 głównie do walki z jakimiś ksenosami, którzy żyli, nie wiem, oddychali chlorem, tak, albo, albo nie wiem, składali jaja w kwasie siarkowym czy coś takiego. Więc <grymne> Dewgardzi wpadali na takie planety, że brodzili w jakimś toksycznym tam żwirze po pas, <grymne> dlatego mieli zazwyczaj takie brudne te zbroje. Bo też w Legion w odróżnieniu od Blood Angeli, czyli Emperor's Children, i tam nie dbali o zdóbki, po prostu był tylko logo z tej czaszki w takiej metalowej aureoli, który został później przekształcony na te trzy czaszki oddające klimat nurglowy. No i w, co miał w 30? Primarcha miał chyba dwie takie charakterystyczne bronie: swoje Silence, czyli tą kosę swoją. Silence, Silence się nazywała i miał The Lantern. To był taki, to był taki pistolet archeotechowy, z którym miał bęben jak rewolwer i on fajnie, wygląda, on fajnie wygląda w 30 natomiast w 40 przy tym modelu mu strasznie dokoksowali tą broń i bardzo ją zmienili. I tak, jeżeli chodzi o zasady, to był taki leciutko słabszy Meltagan tak naprawdę bo to waliło z siłą 7 czy siłą 6. Ten dyskowy model jako kolejny model będzie miał skrzydła i to jest drugi model Chaosowy, który ma skrzydła. No, takie trochę czy znaczy, tak, w ogóle strasznie dużo się dzieje na tym modelu, bardzo dużo tak jak na tych gardach Nie e, bardzo e, chętnie, jest Dużo malowania No dużo dużo malowania, dużo rzeczy, y, nie wiem czy nie za dużo miejscami, bo i tu dymy jakieś i skrzydła i zardzewiałe elementy i szmatki jakieś zwisające z niego i macki czu-czuluczu i no e, stary, najróżniejsze ja mam, rzeczy, ja tego... nie, nie wiem czy bym wybrał fioletowy jako spot kolor do zielonego szczerze mówiąc, no, można tak teoretycznie na, kol, na kole kolorów to, to, by, to by grało, ale nie wiem, estetycznie średnio mi się podoba natomiast bardzo podoba mi się połączenie jak spojrzycie w jego krocze jest szmatka taka amarantowo-wiśniowa, powiedzmy. Mm. To bardzo fajnie gra z tym kolorem zielonym. Bardziej niż ten zygniwy fiolet, moim zdaniem. Nie wiem, no na pewno ja sobie tego modelu nie kupię, więc jak bierzesz chciał, to no, pewnie tak, bo będziesz zetkany. Do tak? No kiedy, ale to wiesz co, w dalekiej ale przyszłości. nie że będziesz go konwertował jakoś, tak? Wiesz co, ja mam z nim ten sam... <śmiech> yy, mam o nim ten, to samo zdanie, co o repulsorze dla Primarisów. To jest model, który nie jest zły, znaczy, inaczej. Znaczy To jest model, który jest do uratowania, jak po prostu wjechać z niego z nożykiem i część z tych elementów uszczuplić, bo też mam ten problem z defgardami, którzy mi się podobają jako tacy, natomiast tam jest za dużo nadźgane tych rzeczy. Ja wiem, że to jest fajnie pomalować, ale nie. uważam ogólnie, że te wszystkie dymki, ta energia to powinny być opcjonalne rzeczy, bo zwłaszcza, że jak GW chce teraz uderzyć w młodych odbiorców, no to jak primarysi są leccy, łatwiej i przyjemni, wszędzie płaskie praktycznie powierzchnie, mało takich jakichś yy, dziwnych detali, to jak chcemy, żeby armia dobrze wyglądała i są jakieś, nie wiem, dymki z jakiegoś toksycznego gazu albo, albo ten czarnoksiężnik, to jakąś murkę tam z, mm -hmm. z tą chmurką, to naprawdę trzeba troszeczkę jednak skilla, żeby to wyglądało porządnie. Ja podejrzewam, że część z tych rzeczy, jakbym miał ten model, jeżeli go sobie kiedyś kupię, to część z tych rzeczy obetne. Podobnie jak szwagier uważam, że dużo temu modelowi odbiera malowanie. Nie podoba mi się trzonek do kosy, bo wygląda po prostu cienko. komicznie cienko, więc trochę green stuffu i będzie po, po robocie. Skrzydła muchy. Yy, o tyle są fajne, że są prawie identyczne jak mają te takie dronki, d, te dronki takie od demonów. Mm. Są praktycznie takie same, tylko że przeskalowane. Yy, I ten Rebreeder, mi się nie podoba, że jest taki bardzo wystający, ale to też wystarczy go obciąć w paru miejscach i go skleić troszeczkę węższego. <śmiech> Myślę, że model będzie ok. Patrząc na te trzech Primarków, którzy wyszli do 42 dwóch chaosowych, jeden yy, na razie lojalistyczny, i patrząc na różnicę między trzydziestkowymi. Trzydzieskowych, jakbyś nie znał flafu, i by ktoś ci kazał wybrać, który jest chaosowy, który jest lojalny, w życiu nie powiesz. Nie masz opcji powiedzenia, no. ten jest dobry, ten jest zły. Natomiast patrząc. Nie, no myślę, że wiesz, facet obwieszony kurwa ludzkimi ciałami, a facet stojący jak generał no rzycki, dobra. to jednak. To jest akurat może wyjątek. No, to wyjątek to nie pod... Pod... Wyjątek chodzi, mu... abyś powiedział, że jest zły. No nie. Dokładnie, o to mi chodzi. Natomiast patrząc na czterdziestkowych, powiesz, który jest złym bohaterem, który jest dobrym Od mhm. razu wiesz, to jest zły to jest. To jest Kiedyś czytałem coś takiego, przy trochę odbiegnie te, od tematu głównego naszego, ale przy Team Fortress 2, jak wychodziła gra yy, od Valve. Mm -hmm. Mnie tam kiedyś powiedzieli, że dlaczego te postacie, na przykład jeden kolej z karabinem maszynowym jest taki wielki, a scout jest taki malutki. Po to, żebyś automatycznie, jak go zobaczysz na planszy, znaczy na, na polu bitwy, zobaczysz wielkiego gościa, to wiesz dokładnie, co to jest za kolej. Nie musisz zobaczyć go dokładnie, zobaczysz jego cień, mm -hmm. jego obrys i będziesz wiedział dokładnie, co to jest za gość. Sądzę, że albo mają to w zamyśle, albo to jest efekt uboczny tego, co robią z czterdziestkowymi Prymarchami. Patrząc na prym... zobaczymy, jak, będzie, jak w czwarty wyjdzie Prymarcha, jakiś może lojalistyczny. Powierzałem, że Lion. też. Czy wyjdzie... Czy też I my ze Szwagrem ustawiamy Liona. Napiszcie nam w komentarzach, kogo obstawiacie wy. albo ja... kogo byście chcieli, żeby... Ja obstawiam y... blodę dżelsowego, wyleciałem nazwę. Sanguiniusa. No tak, bo tam coś było odkręcane we flafie, że on jednak żyje. Tam? Tak, tak, no, dokładnie, bo są ploty. Ale, są ploty. czekajcie, dajcie mi skończyć ten wątek. Że mi się wydaje, że to może być tak, że właśnie ci lojalistyczni będą tacy zwarci, nie będzie jakichś up upstrzeń, może niekoniecznie to będzie wszystko super, tak, jak z nosem, z twarzą, cokolwiek, ale będą to bardziej takie spójne jednostki, figurki po prostu, tak? A tutaj są dzieła sztuki tak naprawdę, pewnego stopnia, no bo jak, jak znowu takiego... Jak Mortariona przenieść, gdzie on stoi, na jakichś szmatach wisi, wielkie skrzydła. Znowu potrzebujesz osobny karton, osobne metalowe pudło. Na jeden którego... model. Tak, na jeden model. Tak? Więc... No, ale podejrzewam, że zasady ja... będą takie, że ten model ci gra sam. Widzisz? <śmiech> on ci bo... wygrywa bitwę, tak? No ale Gulliman też gra i wygrywa no, bitwę. To, stary, zobacz, Gullimana jest bardzo trudno zabić. No. Jaki jest jakby sztyk Mortariona, że trudno go zabić. To pomyśl jakie on będzie miał kurwa zasady. No, Gulman też ma zasady, to, wiesz, to jest kwestia... jeszcze będzie lataczy. I jeszcze będzie flyerem. Tak? Dokładnie, więc mi się wydaje, że zobaczymy jak będzie czwarty model do 40 Prymarchy, czy też będzie taki jak Gulman? Jeśli tak, to można założyć swobodnie, że po prostu będą takie zróżnicowania, że właśnie ktokolwiek lajk like właśnie idą w stronę ludzi, którzy są casualami, którzy właśnie wchodzą dopiero do, w to hobby. Co wolisz? Zwarte jednostki takie, czy pff, nie A wiadomo co się jeszcze, dzieje? Jeszcze chaosowe. wystrzelę z jedną rzeczą. Jeszcze opcją jest i podejrzewam, że mogą to zrobić jak, jak zacznie się wypuszczanie, wypuszczanie się dexów do wilków. Mogą wrócić z Limanrasem w wersji y, Limanras, Wolfen jako wielki kurwa wilkołak. Sam wilk, tak? Nie, wilkołak. No, Jakbyś jak jak jak miał, miał, ta kompania, jak miał to Wolfena, to jest... tylko takiego, wiesz, wielkości primarii, nie? No, no. no, no, no wiesz, to potem nie wrócą i Giman raz wróci i Kan wróci, który gdzieś się zagubił w Warpie, Wulkan... Ich, raz, ich jest najłatwiej wrócić. Tak. O, może nie, tak, ich nie, nie, nie jest nie najprościej. Nie było powiedziane, że zginęli. Y... Kan, kan ponoć gania się po z Dark Eldarami do tej pory. Y... W... We Flafie w kodeksie nowym chaosowym przecież zredkonowali Konrada Kerza, że w starym flafie jest tak, że zabija go, zabija go ta... Ke... Ko... a Asasynka. Asasynka go zabija. Nie pamiętam jak ono się nazywa. Kalouks? Kalidus? Ale no, z, z mieczem. Ta asasynka z mieczem go zabije, mu głowę. Natomiast teraz we Flafie, jak jest ta strona poświęcona Night Lordom, jest, że w momencie, w którym ona skacze do ataku, to się wszystkie kamery wyłączają. I nie wiadomo, co się do końca stało. Więc who's Może mają plan książce, taki, że... W książce Dębskiego Boldena było, jak niosła głowę. A, ale sam Dębski Bowen powiedział, że redconować... mu retkonują mu, mu jego Teraz ongoing series, no to stare serie sprzed 10 lat to też mogą zredkonować oczywiście. Oczywiście. Yy, I ciekawe czy będą wszystkich primarchów do każdego legionu. Na przykład nie wiem, Ferus Manus dostanie głowę robota. Sklonują stare. Przecież ileś razy był klonowany nawet w książce herezyjnej. Tak. Tak, Fabius. Fabius, go? Fabius dla Horus'ego było sklonować, bo go bardzo Horus nie chciał każdego z klonów przeciągnąć na stronę swoją, ale nie wychodziło, więc no. musiał usypiać za dwóch Ja dwóch tylko dwóch. czekam, aż będziemy mogli porozmawiać o orkowych Warlordach, tak Pymarka. jak rozmawiamy tam w Ale, o ale jednym, z, jednym tutaj jakby z, z części tego tematu naszego, to jest, który jest... Jaki bohater lub jaki masz ulubiony model w ogóle... Więc jaki masz może orkowy ulubionego bohatera, którego uwielbiasz model? Nie zgadnę, Gazgo. Niekoniecznie, wiesz, Gazgo jest fajny, bo oryginalny model mi się nie podoba. Jakby mi się podobał oryginalny model, to bym go nie konwertował. Jest dla mnie za niski, za mały, ale jest to też stary model, przez ile Gazgo ma model Gazbula ma lat. 10 albo i więcej moim zdaniem. Ten jest... z tego pudełka z Space Wolfami, mówię, że Ci się podobał, nie? Grak jest bardzo fajny model, ale to też jest tylko konwersja klasycznego modelu z Assault on Dokładnie to sama poza i to wszystko. Niestety orki są ostatnimi laty są recykling, po prostu jest modeli, tak? Yeah. Uważam, że w końcu powinien być model urbosa, Gazgu który będzie modelem urbosa, który będzie w porównaniu do jednego Orka, będzie gdzieś takim modelem co najmniej. Tak no Jak Helbert tutaj. Jak Helbert, jak Galiman jest dla Space Marinów. Tak jest hmm. dwa razy większy od nich prawie. tak. Nie mylę się chyba, jeśli tak. chodzi o rozmiar. Bo Warbosi taki, tacy powinni być. Warbosi w Flafie często są wielkości stąpy, albo prawie stąpy. No więc to, gdzie tu jest porównanie? Nie ma porównania. Modele, wszystkie modele Orkowe mi się jak na razie podobały. Nie ma modelu Orkowego, który by mi się nie podobał, szczególnie jeśli chodzi o jakieś tam imiennych. Z imiennych najbardziej mi się chyba podoba Snigrot. Czyli Ten komando komandos. z dwoma ripas, czy jak, tam, czy jak one się nazywają. I z tym fajnym noktowizorem takim. I z noktowizorem, ale Sprinter Model jest genialny. W ogóle modele komandosów są genialne. Znowu, model, który ma chyba z 15 lat. I, no, nie stary, wiem, jak, jak się broni. Możliwe, że przesadzam z ich wiekiem, ale no, pamiętam, że to był model, którym grałem jeszcze w Anglii w 2005 roku, no więc 10 ma co najmniej, a pewnie nie był świeżym modelem. Więc... To, są modele, to jest model, który mi się najbardziej podoba. Gazgór? Mówię, jakby mi się podobał model, to bym go nie konwertował, nie wstawił, był mu sentinela i nie robił z niego trochę wyższego modelu. Natomiast bardzo mi się podoba model, wiadomo, wykonanie tego modelu odstaje od wykonania GW, ale bardzo mi się podoba model, który dostałem od do jednego z naszych widzów. Model, który na razie potrzebna na drugi plan to jest model warbosa właśnie, który jest taki duży, który kiedyś go w końcu na którymś streamie skończę i pomaluję, jak już się przeprowadzę który będzie moim Taska Demon Killa, tak? Czyli ten jeden z Warbossów, który wylądował na planecie Korn, wokół, w, terroru. Ta, wokół terroru. z Kornem, ze swoimi chłopakami, zabija demony, a Korn go odradza, bo fajnie się z nim biło, nie? I tak w kółko. W kółko. Oni mają fan, bo zabijają demony. Tak. korna ubaw, bo leci krew. Bo leci krew ile są czaszki i cały czas może tak. ich odradzać, Więc to, jest, to jest bardzo fajny model, także dziękuję Ci. Nie będę mówił komu, bo on nie chciał, żeby go przypominać. Dziękuję Ci za ten model. I to jest jeden z modeli, który mi się podoba, bo był. Po pierwsze, jest faktycznie duży, bo jest większy od tego Helbruta, jest dużo większy od zwykłego orka, i wygląda jak Worbos, no i ma trochę serca w siebie bo to jest względny ręczny model od podstaw, tak, i jest naprawdę świetny. I nie wiem, czy oddam mu w ogóle, no, zrobię mu dobrze, malując go wystarczająco dobrze, tak, ale postaram się. Dlatego ja też mi schodzi trochę czasu. Także czekam, aż w końcu zaczną wychodzić modele do 40, wychodzą do Chaosu, wychodzą do Premarchowie, pre może w końcu zaczną się pojawiać przekoksy jakieś do orków. No do Eldarów może też dostaliśmy trochę. Y y pytanie jest, czy będą dalej ciągnąć ideę triumviratów i czy zrobią na no, przykład orkowy Triumvirat z, z, tego, z tego, co, co ja słyszałem jakiego... gdzieś tam, gdzieś tam, że mieliśmy ten właśnie Rising Storm czy Gathering Storm i były trzy części i będą tak w ten sposób rozwijać co jakiś czas fabułę, że znowu hmm. wyjdą trzy książki. No to może będzie to, co mówiłem o Slaneszu, nie, że coś może, z może, może znowu do znowu. Trzy książki, trzy wiraty, To jest spokojne. Raz na dwa lata zrobić taką serię krótką. Fajna rzecz, moim zdaniem. Szwagier, twój ulubiony bohater, model? E, z, postaci, z postaci myślę, że no, raczej Gulliman, bo jest całkiem dobrze w książkach opisywanych właśnie no-no-fear. Mhm. E, bardzo bardzo fajnie. To jest książka, jak nie lubicie Ultramarinesów, bo Wam Matt Ward czy jacyś inni średni pisarze po popsuli Ultramarinesów, to przeczytajcie sobie no no no albo tą książkę po co jest co nakładce jest Betrayer. Co jest w trakcie Battle of... Ogólnie wszystkie książki z herezji, jak jest ta Bitwa o Kalf, jest cały ten burdel w Ultramarze. Przeczytajcie sobie, polubicie. Poza tym je. też Imperium Secundus, tak, tak. Gdzie spiknęli się z Sanguiniusem i Leonem. I Lionem i założyli jakby drugie imperium, bo myśleli, że Terra już jest zniszczona, byli odcięci od terenu. Taki triumvirat mieli, a reszta nie. Nie, po Jurku Cezarze, nie wiem. Tak. <laughs> e, e, więc e, tak, na pewno ciekawa postać, a z modeli e, Korax jest spoko, Sforja, e, Lorgar jest spoko i wydaje mi się, że Lorgara bym właśnie na pierwsze miejsce wybrał. A z czterdziestkowych jakichś? Bohaterów? Z czterdziestkowych Norka, nie? Ale bohaterów przy primarów? Nie, w ogóle bohaterów. W ogóle bohaterów. Bo, Bardzo mi się podoba model Sicariusa. Tak? Bardzo tak. mi się podoba model Sicariusa. Postać, postać jest dosyć jednowymiarowa, no ale taka jest jego rola w tych książkach, bo w książkach Ultrasach dynamicznymi postaciami są sierżanci. A Sicarius po prostu nie ma planu, ale idzie bić. No tam mówią, że jest świetnym wojownikiem, ale żaden z niego lider, tak? Z postaci, które mają model inny, tak? No skoro teraz wypuścili model Gabriela za to też spoko postać, bo naprawdę fajnych aktorów dobierali, żeby mu głos podkładali mm. w grach, tak? A to nie Nasze jeden gościu mu cały czas nie, jechał? Nie, w każdej grze jest inny, ale każdemu chyba kryterium doboru aktora jest, że ma mieć niski głos, taki mm. profesorski, taki mm. też poważny, nie? W sumie tyle chyba. A Jeżeli chodzi o trzydziestkę, to zdecydowanie Kapitan Selvatar i we flafie, Świetna postać. Jakbyście, jakbyście wzięli Impa z gry o Tron i przerobili go na Space Marina. po prostu rani słowami, tak często jak rani bronią białą. Jest ogólnie strasznie dowcipny. nigdy nie jest poważny. Aż ma taki czarny chyba, bo jak coś tam mówi, tak. O bo bardzo skóry z twarzy to, to chyba nie jest takie. Tak, tak, tak, <gry> <gry> jest tak. Jest taka, że rozmawia, rozmawia tam, jest jakieś zawieszenie broni między Nightlordami a Dark Angelami. Się spotyka z jakimś tam kapitanem, z którym się pojedynkował wcześniej i właśnie mu mówi, że o, widzę, że po ostatnim naszym spotkaniu, kiedy sprółem ci twarz z głowy, nauczyłeś się nosić hełm. <grym> <grym> I świetna, świetna jest figurka, bardzo mi się hełm podoba z tymi takimi... Fajnie Forge w ogóle przerobił te takie uszy królicze, które najtwardzi zawsze mieli, które wyglądały komicznie w tych, w tych starych czterdziestkowych modelach. Na, na te fajne takie kresy, które mają Night i fajnie wygląda właśnie z Evatara, ten hełm też z, tym, z, tym, z tymi skrzydłami. I jego goła twarz jest też taka fajna, wygląda trochę jak Bela Lugosi ten z pierwszego Draculi z takim zalizaną do tyłu fryzurą i z, i z bliznami na gębie. Podoba mi się model Poluxa z Imperial Fistów, z trzydziestki jeszcze. Też tak dumnie stoi na takim zdeptanym standardu. I ma bardzo tarczy. Tak, ma fajny ogólnie W ogóle fajnie jest, jest we flawie też kolor. Właśnie, to ja w sumie zapomniałem, ale jeżeli mówimy o trzydziestkowych, to i w książkach by, byli spoko postaciami, mają całkiem przyzwoite modele. Garwiel Loken tak. z mm. Synów Horusa tak. i y, z Edgardów kapitan, kapitan Łysy, Kapitan... Garo. Garro Nathaniel Garro tak no fajnie stać. z czterdziestkowych modeli, jeden z moich absolutnie ulubionych kiedyś go sobie, kiedyś, no, zobaczę bo będzie wychodził nowy model czy będzie sens kupować stary, jeżeli nowy model przebije stary, to sobie po prostu kupię nowy Kalas Typhon Tyfus, bardzo mi się podoba ten stary czterdziestkowy z tą, z tą kosą i z tym nurglingiem, który mu gdzieś tam pod nogami no, się dobrze, krótko czasu wytrzymał Tak, no, tak myślę, że Obokari ma na jeden z takich modeli, które się do tej pory się trzymają, a Fajnie wygląda też jego trzydziestkowa wersja, bo jest bardzo podobna. Wygląda prawie tak samo, też ma taki mm -hmm. hełm z, z wizurą jak Boba Fett, w taką barbutę ma w, w, w kształcie litery T. Yy, I i, i, i, i podoba... to to wycięcie, tak? W kształcie, tak. To jest taki hełm z, z takim okay. wizurą w, w kształcie litery T. Wyglądać też dół I jeszcze podobał mi się... Kurczę, zapomniałem. Jeszcze był jakiś bohater. Abaddon? Wiesz co, Abaddon, yy, fff, nigdy mi się ta jego, yy, wiesz, nie podobało mi się jaki mam wybór fryzjerski. No co on tam ma? Kitę. Łysy i tak. No, nie, wiesz co? Model jest ogólnie spoko, natomiast uważam, że to jest jeden z tych chaosowych modeli, którzy tak próbę czasu średnio, bo on jest taki bardzo... No, no, mówimy o czterdziestkowym. Bardziej mi chodziło o tego trzydziestkowego z Lokenem. Czterdziestkowy, tak? wiesz co? Myślę, że zabiera mu dużo to forżowe malowanie, bo on tak wygląda dziwnie. Coś tam mu, Wiesz co? Oni mu chyba coś tam z zębami robili, bo ma zęby odsłonięte i to tak wygląda dosyć... Chyba chyba Nie, wiesz co? Nie, wygląda tak dziwnie dosyć. Natomiast chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o te modele, które jestem w stanie tak na, na, na szybko wymyślać. To jeszcze jednego dodam. Bardzo świetny model, który właśnie teraz maluję, posaść też w porządku, w Calgary Calgar ma bardzo, też, to też nie jest młody model tak naprawdę. Z tego co mi tam, To jest która czwarta edycja może? Chyba tak. Bo to, ten, ten pierwszy kalgar. teraz nasz to... go fajnkaście, więc ma super ostre krawędzie, a kiedyś był metalu, nie? No był metalu. No i metalo trochę te. Ja wiem, że pamiętam, że jak wyszedł fajc, pierwsze to modele trochę odzyskały tej świeżości, bo miały te ostre krawędzie zrobione, były no mastery. I to trochę lepiej wyglądały te modele. miały nawet ten, ten, ten taki designu 3D. Nie, nie no teraz wiesz, no, robią chyba dobrze. No nic. To chyba zamkniemy temat. Napiszcie nam, jakie są Wasze ulubione modele Primarchów, Wasi ulubieni Primarchowie, Wasi ulubieni postaci. bohaterowie, zarówno we flafie, jak i w, w, w figurkach, tak? Z trzydziestki, z czterdziestki, z obu systemów tak naprawdę. Czy w książkach nawet, cokolwiek, no, no. tak? Dajcie znać w komentarzach i podyskutujmy sobie tam o tym. No i oczywiście, zapraszam Was na kanał Discorda, który jakoś nadal cały czas żyje. No Dziwolnik z nas tam nie wchodził od jakiegoś czasu. Ja się pojawiłem tydzień temu, a Wy tam cały czas jesteście, więc bardzo fajnie. Link poniżej w opisie. No cóż, i zapraszamy do następnego razu. Wrócimy już chyba do tradycyjnej formuły. Następnym razem, Właśnie, napiszcie, czy Wam się podobało w takiej formie, gdzie widzicie nasze facjaty cały czas. Tak jest. Musieliśmy się lepiej pilnować, żeby nie dubać w nosie, nie rwać się po głowie i nie ziewać. Nie pierdzieć, nie biegać. Ale jest to poświęcenie, które jesteśmy w stanie podjąć. Raz na 10 odcinków. Raz na 10 odcinków. <laughs> Także dajcie nam znać, jakie macie informacje zwrotną do nas i weźmiemy ją pod uwagę przy kręceniu następnych. Dzięki A. za uwagę. Do następnego razu. Żegnają się Szwagier. Zigi. I Wincent. Na razie. Cześć.